Thank you. Witamy bardzo serdecznie w 85. odcinku podcastu Bezimienny i standardowo ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Krystian Kemder. Ze mną w moim studiu będzie również Kali Murawska. Dobry wieczór. Będzie z nami Rafał Radomyski. Cześć wszystkim. A Wojtek, Wojtek sobie dzisiaj pozuje. Wyskoczyło mu coś nagłego, musi to zrobić, więc rozumiemy to. Może później w panie w odcinku zobaczymy. Ale tak czy siak go dzisiaj nie mam. Słuchajcie, 85 odcinek nagrywamy w godzinach jak zwykle wieczornych 11 maja w dosyć nietypowym czasie, bo to jest czwartek, więc zostaniecie ten odcinek w piątek. Później wam powiem czemu. I w dzisiejszym odcinku, w 85. odcinku będziemy rozmawiać sobie o, o grach. O grach, ale troszeczkę z innej perspektywy Otóż każdy z graczy ma pewien problem Mamy dużo gier, chcemy wszystko grywać, ale brakuje tego czasu Dzisiaj sobie powiemy o czasie, może jak sobie z nim radzić Powiemy wam o naszych indywidualnych kubkach wstydu Jak sobie z tym radzimy, czy sobie radzimy, czy sobie nie radzimy no i co zrobić, żeby w jakiś to mniejszy lub większy sposób wyeliminować, żeby grać tylko w te lepsze gry, a w te gorsze zostawić. Z zobaczycie, co my na ten temat myślimy. Eee, dobra, więc słuchajcie, myślę, że pomału będziemy zaczynać Hyde Park. Ja tylko powiem, że było to spowodowane e, późniejszy późniejsze dni premiera odcinka jest spowodowana moim wyjazdem na wakacjach. A w Hyde Parku się dowiecie gdzie byłem. Więc zaczynamy właśnie nasz Hyde Park. Kali, ze względu, że jest jedyną płcią piękną w naszym podcaście, niech zacznie. E, tak, no więc e, ja e, jestem e, bardzo, nie bardzo się no. nie, Piękną jak piękną, no kwestia no, gustu. Okej, okay, tak. Kali, no to tak, tak. E, ty wiesz, że ja jestem... E, przeczulona trochę na tym punkcie, więc wiesz. Dlatego jestem, to Jestem płcią odmienną od waszej, no, po prostu, wiesz, okay, niekoniecznie okay, piękną, no. No. <grych> Też jesteśmy ludźmi. E, no, e, co ja robiłam w ostatnim czasie ciekawego? Powoli kończę swoją własną pierwszą grę, więc tutaj propsy sama dla siebie, że, że ruszyłam z tym projektem do przodu i coś tam robię i faktycznie to już ma ręce i nogi. Zostały mi kawałki grafiki, resztka muzyki i złożenie tego do kupy, przetestowanie i mogę wypuszczać swoją grę, więc może jakoś za miesiąc, dwa coś wam powiem na ten temat. W międzyczasie bardzo blisko jesteśmy premiery Inner Chains, gry, którą mam przyjemność testować i już mogę o tym mówić. Pracuję dla firmy Telepastri, chwilowo, która będzie wypuszczała 18 maja swoją pierwszą grę autorską pod tytułem Inner Chains, gdzie, gdzie no jest, jest pięknie. Ja uwielbiam na nią patrzeć. Bardzo lubię ją testować i, i mam nadzieję, że się ludziom spodoba, więc tutaj nerwy nas trochę ponoszą, no ale w pracy jest mimo wszystko bardzo fajnie, nie, nie mogę narzekać, jakby czuć atmosferę w powietrzu, że już wszyscy tacy napięci, ale, ale ja dzięki temu mam coraz większego kopa, jakby ja się rozpędzam dopiero. I więc... Kali gra wychodzi za tydzień i tylko na pecety, prawda? Na razie tak, aczkolwiek wersje konsolowe pojawią się później w tym roku, mm -hmm, mm -hmm, jako okay. że e, niestety e, premiera musiała być przesunięta, bo gra miała wyjść miesiąc temu. Mm -hmm. Ale z różnych względów musieliśmy przesunąć datę te premiery. Czyli po prostu opieprzałaś się w pracy, dlatego nie Nie, bynajmniej nie premierę, mieliśmy, tak? mieliśmy różne problemy po drodze włącznie z tym, że spalił nam się serwer. U. No. I po, poszły trzy miesiące ciężkiej pracy poszły niestety w zapomnienie. Te, teraz tak mi się przypomniało ja nie wiem czy pamiętacie, to, pamiętaj, pamiętacie tą całą sytuację z No Man's Sky, jak wychodziło i też że w Londynie studio im się zalało i to wszystko im się pozalewało, dlatego ta gra wyglądała tak jak wyglądała, w cudzysłowie oczywiście i, i wszystkie, wszystkie założenia, które mieli, to nic im się kompletnie nie udało, żeby nie spotkało ta, tego samego kaliwasza gry, nie? Nie, wiesz co y y Ekipa, która pracuje nad tą grą, ma bardzo, jest bardzo skupiona na tym, co robi. I, wyciskając z mm -hmm. siebie siódme poty, level designerzy zrobili niesamowitą robotę. Grafika to jest po prostu, coś, coś nieziemskiego. Więc tutaj ogromne, ogromne propsy dla nich. Gosia, testerka główna tutaj, która siedzi już, już sporo dłużej ode mnie też niesamowicie dobrze zna cały ten projekt, więc więc zawsze mam do kogo się zwrócić o pomoc i zawsze cierpliwie tłumaczą mi rzeczy, których ja niestety jeszcze nie wiem i, i nie zdaję sobie sprawy z wielu ograniczeń silnika na przykład, czy, czy czegoś innego, kiedy mówisz o fajnie by było, jakby było to, czy tamto. A oni siadają ci i mówią nie, no wiesz, pomarzyć to sobie można, ale nie możemy tego zrobić, bo to, to, to, to, to, to, to i to. Ale wiesz, masz Doskonale od razu wiesz, e, co może ciebie spotkać, kiedy będziesz pracować przy innych projektach albo będziesz chcieć robić swoje własne. Jakby podstawą jest znajomość ograniczeń e, twoich możliwości i tego, co faktycznie możesz wykonać. Bo mhm. wiele gier właśnie e, zbyt wysoko aspiruje. I wiesz, my mamy na przykład wykonane wszystko, to co obiecaliśmy na Kickstarterze. Każdy punkt jest wykonany. Więc na pewno nie jesteśmy skazani na porażkę jak No Man's Sky. Chociażby z tego powodu, że wszystkie nasze obietnice, które, y, które tam są, zostaną spełnione. Oby, oby, Kali. Wiesz, no, jest na liście mhm. i jest w grze. To takie mhm. jest dla nas podejście, to musi być. To nie, nie jest tak, że wiesz, że dobra, wytniemy to czy tamto, żeby nam było łatwiej ten level skończyć, tak? Nie, to tak nie działa, wiesz, musi być. To wszystko mhm. musi być, musi działać, musi funkcjonować. Rozumiem. E, no. Kali, czy y, poza, poza pracą coś jeszcze? E, o... ciekawego cię... e, oczywiście, byłam na fantastycznym koncercie 1 maja. Byłam na koncercie zespołu Mgła, e, który mhm. a, absolutnie mnie e, nakręcił też bardzo pozytywnie, było przefantastycznie. E, bawiłam się miodnie, zespoły naprawdę świetnie wykonały wszystko i e, miałam wrażenie, że za krótko, a to był tak samo długi koncert jak każdy inny, e, tylko no tak, tak dobrze czas płynął, że, e, że wiesz, można było się zagubić, nie? Ale e, więc... Kali, black, black metalowe koncerty, znaczy black metalowych zespołów na no, ogół są krót, krótsze niż normalne. Bo ona chyba coś koło 45 minut, prawda? Chyba. A, a, co, co tak, tak około godziny, ale to też zależy godziny, od zespołu, no. bo wiesz, pójdziesz na Satyricon, jest półtorej, wiesz, e, e, czy Dimu Borgir. E, powiem ci tak, e, teraz się przyjmuje bardziej taki festiwalowy format, e, gdzie e, mhm. masz krótsze sety, ale, ale masz więcej kapel, albo masz krótsze sety, ale bilet kosztuje 55 złotych a nie 120. No. Wiesz, tutaj jest ta różnica, nie? 55 a 120 to jest ogromna różnica. I wiesz, wybrać się właśnie, e, wiesz, 1 maja na taki koncert za, za pięć dyszek, bardzo chętnie. No, spoko, Klub napakowany, spoko. mnóstwo ludzi, świetna atmosfera, wszyscy się bawili, klaskali, kocioł normalnie na black metalowym koncercie, wiesz. Mhm. Na pełnej, no i kurwie no. Także to było bardzo fajnie. No i gram w grę znowu e, w wolnym czasie. E, gram teraz e, w Outlast dwójkę. Także e, w ten weekend planuję się zabarykadować i zrobić sobie e, całą grę do końca. E, więc zaczęłam, mam, nie wiem, ze 3-4 godziny może. No niestety praca pochłania większość mojego wolnego czasu. E, e, tak się, tak się składa. I co tam jeszcze? Odgrzałam sobie serię Halo na Xboxie, więc tutaj bardzo, bardzo dobrze. No i na PC-cie cisnę do Nowuora trójkę. Uczę się gry. Także, ale o tym to zrobimy specjalny z Wojtkiem odcinek. Bardzo dobrze. No. No, dobra. A, i czytam książkę, jak zwykle. Jaką? No. Czytam e, książkę e, Battle for the Abyss i to jest e, część e, kolejna już, nie wiem nawet, która w herezji Horusa i to jest też z Warhammera 40 tysięcy. Mhm. E, powieść. Tam jest cała seria książek i nie widzę wszystkich u mnie na półce, więc nie wiem, która to jest w kolejce i w Polsce jeszcze nie wyszła po polsku, więc, e, więc czytam po angielsku, no. Mm. Także, no y, także tak, siedzę w bardzo ciężkich klimatach ostatnio no i słucham bardzo dużo ciężkiej muzyki z blastami e, także, bardzo dobrze tak. Kali więc nic się nie zmienia, aby do przodu nie, e, Rafał, co... na kurf robię cały czas <laughs> e, bardzo dobrze, Rafale co tam u ciebie? no poczekaj, wezmę głęboki wdech mm. i tak Eee, gram w grę i czytam książkę i na tym chyba można zakończyć ale mm -hmm. żeby trochę zostawić eee, żeby trochę więcej się rozwinąć eee, kolejne tytuły Pratchetta sobie eee, odpalam w wersji papierowej eee, Pratchett Król no prawda, król? Tak, tutaj będę o tym mówił, pomimo, że to można, wiecie, powtarzać się i, i wielokrotnie. E, i każdy, powiedzmy, kto go zna, to, to wzruszy tylko ramionami, że dobra, kolejny raz mówią, ale mm, czuję jakby tego potrzebę, bo kiedyś daliśmy ciała, i teraz będę za każdym razem jakby bił się w piersi i, i przy kolejnej, każdej książce. E, zwracam na to uwagę. E, konkretnie był to tytuł e, Piekło Pocztowe, tak? Dobrze, Kali, mówię, taki jest oryginalny Tak, Tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak, tak, tak. A po angielsku Going Postal. Także. Okay. Tak. W skrócie, co to jest za książka? E, jak to miałem przyjemność ostatnio też opowiadać o niej kilku osobom. To jest tak jakby wziąć George'a Clooney'a z Ocean's Eleven, który jest, wiecie, łotrzykiem i jednym wielkim przekrętem i takiego gościa wsadzić do tego świata fantazy, kazać mu pod groźbą, krótko mówiąc, śmierci, czy raczej ratunku swojego już zaprzepaszczonego życia w ramach ostatniej szansy. Eee, że jedyne co może zrobić, aby się uratować to postawić na nogi urząd pocztowy który od 50 lat już nie działa i jest jakby zamknięty i, i to jest jakby zarys całej fabuły a, a to co się tam wyprawia w środku i się dzieje no to już wątpię byście mogli sobie wyobrazić to po prostu trzeba przeczytać eee, bo wyobraźnia tutaj praceta przekracza ponad wszelkie jakieś nasze możliwości to możemy sobie jedynie odtwarzać w każdym razie, no, gościu, który jest y, o takich parametrach, jak przedstawiłem na początku, czyli jednym wielkim przekrętem i cwaniakiem, y, wykorzystuje cały czas te swoje umiejętności i, i to, kim jest, po to, żeby w jakiś, y, w jakiś sposób, nie wiem, popychać do przodu swój plan na, na postawienie tego urzędu do przodu. No, i tam wiadomo, jest dużo jeszcze y, fajnych wątków, y, wszystko się kończy w zaskakujący sposób, bo, bo to jest jakby to jest książka no, dokładnie oparta na tym schemacie jakim są te filmy, czyli od samego początku kręci się do wielkiego zrobienia przekrętu sceny takiej, że nikt nie wiedział o co chodzi na początku i to się oczywiście musi udać, ale dopóki to nie zostanie przeczytane przez was, to nie będziecie wiedzieli jaki on tam miał plany i co sobie wymyślił żeby to po prostu pozamiatać no więc książkę jak najbardziej polecam. Jest to, jest to w sumie z tych książek, które czytałem jeden z tych lżej przystępnych tytułów Pratchetta, bo niektóre są takie, że potrafią spowodować odbicie się przez pierwsze powiedzmy tam kilkadziesiąt stron to tutaj zdecydowanie szybciej, szybciej można się wciągnąć i jak ktoś jeszcze z naszych słuchaczy tego, tego autora nie zna, a chciałby, to jest to jedna z tych książek, których warto zacząć. Aczkolwiek, jeżeli już o tym mówię, to chyba najlepszą książką na rozpoczęcie, ja nie wiem jaka tam jest kompletnie chronologia, jaka jest nie wiem, zaczyna zalicana. się od koloru magii. Kolor Magii to pierwsza książka, aczkolwiek, osobiście, jako posiadaczka każdej książki Terego Pracheta, po angielsku, w oryginale, każdej, każdziusieńkiej, możliwej, wszystkie jego publikacje mam, zaczynamy chronologicznie świat dysku od koloru Magii. Ale, osobiście ja polecam Strasz, Strasz. Jako pierwszą A, książkę. Strasz, Strasz, y bo ja nie czytałem jeszcze wszystkich. Ja dopiero się chyba tam 7 czy 8 wciągnąłem. No. I nie chcę teraz strzelić z tytułem. E, daty, aczkolwiek może zaraz poczekaj. Strasz, strasz, to jest ta ze smokiem. E, a ja chciałem powiedzieć o Strasz, Honor i Ankmorf. Bo ona bardzo mocno opisuje kwestię straży miejskiej, która tam jest i jakby jej tam głównego komendanta i wszystkich, wszystkich strażników miejskich powiedzmy. Z których każdy jest takim wielkim indywiduum, i zauważyłem, że w każdej innej książce, którą do tej pory czytałem, są jakieś nawiązania do nich. I powiedzmy, ta Straż Miejska w taki czy w inny sposób się tam No bo oni plata. są wszędzie, no, to no są kliny, oni są wszędzie. No. I, I są te same postacie, a w w tamtej książce właśnie e, zostali oni najlepiej opisani tak by od, jakby od samego początku więc ja od niej zacząłem i, i to był szczęśliwy traf, że, e, że tak zrobiłem, bo pasowało mi to potem chronologicznie więc ten e, Straż Honor Ankhmorp to może być też całkiem dobry start Pork. tak. Mówię. no dobra okej okay. no. no i i co teraz? Książka przeczytana, eee, nawet... Ta książka jest czadowa, ja ją uwielbiam po prostu. Nie, no książka ogóle, jest czadowa, bo ona ma naprawdę... Cała seria typu... jest super. Cała seria jest super, ale wiesz, sama książka ma faktycznie inny klimat, bo tutaj, no, dosłownie jest to klimat tego filmu, e, tak jak się kręci, powiedzmy, czy Ocean's 11, 12, or 13, e, czy tak samo jak jest Iluzja, która też przecież polega na tym, że po prostu jest jeden wielki przekręt i że na koniec. E, filmu, wielki Gatsby okazuje... to jest. No, dokładnie, i, i w ten sposób. Albo Hoodini, wiesz, to jest taki. I... No. I tak jest ta książka napisana. Tak, ale cała seria jest super. Chciałam tutaj powiedzieć, bo rozmawialiśmy wcześniej, już Ci oddaję głos, i przepraszam, że znowu się wpierniczam, tak? Ale uwielbiam Praczeta. Zawsze trafiamy na moje tematy, kurde. Chyba dlatego tutaj z Wami siedzę. No, ale cały świat dysku jest fantastyczny, bo jest to niby świat fantastyki, my rozmawialiśmy o tym troszeczkę przed podcastem, że to jest niby świat fantazji, gdzie są smoki i gdzie są czarodzieje i trolle i krasnoludy i elfy i gnomy i nie wiadomo co jeszcze i wróżka zębuszka, która jest franczyzą w ogóle no i teatr i wiedźmy i cudawianki i nie wiadomo co jeszcze. A tak naprawdę jak się przeczyta całą tą historię to jest tak naprawdę nasz strach przed zmianą i technologią pokazany w bardzo humorystyczny i zabawny sposób. I to jest tak przyjemne, kiedy się to czyta. Oczywiście są książki, które są e, trudniejsze i cięższe, ale wszystkie mają swój specyficzny humor i, e, i dlatego są tak wyjątkowe. No, przepraszam, już oddaję Ci głos Rafale. Sorry. Dobra, no to tyle, jeżeli chodzi o książkę. E, a propos, na tyle była dobra, e, że postanowiłem właśnie się wyposażyć w całą kompletną sagę tego świata dysku, bo nazywa się to światem dysku, no bo tam cały świat się oczywiście, wiecie... Świat jest płaski. Zie, zie, świat jest płaski, Ziemia jest dyskiem, jest na grzbiecie wielkiego żółwia i tak dalej, nie? W każdym na razie... grzbietach czterech słoni stojących na wielkim kosmicznym żółwiu Atuinie, który płynie przez kosmos i nikt nie wie dlaczego. Dobrze, dziękuję, że mnie poprawiasz. W każdym razie. Nie poprawiłam, raczej, tylko uzupełniłam twoje, e, twoje informacje. Przepraszam, eee... no jestem takim mega nerdem i to jest no dobra, taki dla ja mnie fajny temat. Wrócę się w temat e, technologiczny, gdyż ponieważ e, zastanawiałem się, czy kupić sobie komplet e, tych 45 czy tam iluś tych książek po prostu no. na półkę. I to jest oczywiście zajebista opcja, żeby mieć sobie taką biblioteczkę, a ja też ja mam. Ja mam. Rzucę wam potem literowej. na Facebooka. O! Moje książki przeczyta. Wrzucę wam na fejsa, możecie to zobaczyć. O. Ale Sorry. biorąc pod uwagę no? mój y, niedomiar mebli w domu, postanowiłem, że może jednak lepszym rozwiązaniem będzie y, kupno czytnika. Czytnika do książek, a w sumie nigdy tego tematu nie badałem. I zastanawiające, a w sumie może nawet i, i dosyć pozytywne jest to, y, że tutaj tak naprawdę nie mamy wielkiego wyboru jeżeli chodzi o czytniki, bo zdążyłem już sobie temat zbadać i praktycznie jestem zdecydowany, eee, ponieważ jeżeli chcemy kupić czytnik i jednak odpuścić ten papier i, i posługiwać się takim elektronicznym urządzeniem, to tak naprawdę jedynym wyborem z dwóch to mamy albo Kindle i tutaj wszystko się skupia do kwestii budżetu i tego, czy weźmiemy sobie tam wersję z podświetlanym ekranem, White'a tak zwanego, czy też jakąś uboższą bądź lepszą premium wersję. I to jest tam koszt powiedzmy około 100 dolarów, czy tam 100 euro na promocji, czyli tam około 400-500 zł. I ja prawdopodobnie właśnie będę w tego Kindla uderzał, Natomiast druga opcja, która jest zwłaszcza dla nas na polskim rynku istotna i ważna, to jest abonament od Legimi, który oferuje ten czytnik jakiś tam jeden z kilku, które mają dostępne i one powiedzmy, że doganiają trochę te Kindle, nie są wiadomo idealne, ale bardzo podobno im nie ujmują od kilku osób zaufanych, dostałem takie informacje i taki czytnik możemy dostać za złotówkę abonament płacąc na 2 lata 50 zł i mieć tym samym dostęp do pełnej biblioteki ich e-booków, których jest od groma i ciut ciut i po prostu tak jak wiecie tak jak kiedyś o tych abonamentach zresztą rozmawialiśmy, no, jak Spotify, jak, jak jakieś inne na filmy różnego rodzaju platformy tak możemy mieć również platformę do czytania książek no i, i tyle w sumie o tym tylko powiem, ja czytam na tyle mało, że na ten abonament się nie będę e, kusił, bo po prostu nie mam czasu, żeby łykać więcej książek w miesiącu niż byłoby to opłacalne pod kątem tego abonamentu e, ale warto o tym wspomnieć I, i tak naprawdę na tych dwóch opcjach wyczerpuje się cały temat czytników książek przynajmniej dla nas w naszym kraju dobra, skończyliśmy słabo trochę z opcjami w sumie tak, tylko wiesz, yy, mamy tego, jeżeli jest sprzęt, który jest naprawdę dobry i to służy tylko jednej rzeczy, czyli czytaniu tych książek, to nie jest tak jak z telefonami czy, czy tabletami, że tutaj jakaś wiesz, wielowątkowość tam będzie, yy, będzie zaraz potrzebna i, i musi być tam nie wiem nie wiadomo ile tych rzeczy. Wiadomo, że tam jest od gromach niskich sprzętów, które mogą tego Kindle naśladować, ale... Ale to jest śmieszny pieniądz, bo to jest tam 400 czy 500 zł i za tą cenę, ja, jeżeli wiem, że to jest tak naprawdę najlepsze sprawdzone przez miliony, to mi się nie zastanawiał. Zastanawiał się, jakby to był powiedzmy iPhone za 3,5 tysiąca i miałbym kilkadziesiąt innych opcji, które za połowę ceny oferują to samo albo i więcej, to wtedy zaczynamy się zastanawiać. Albo żeby to było w jakiś sposób ograniczone, że e, fajny jest Kindle, ale możemy tylko i wyłącznie korzystać z książek kupionych na Amazonie. Tak? Gdyby były takie ograniczenia, to wtedy byśmy zaraz szukali alternatyw. A tutaj wydaje się być wszystko w porządku, można e, korzystać z e, książek zakupionych gdzieś tam w innych miejscach, byle ten format się zgadzał, można robić konwersje, więc e, powinno, być, e, powinno być wszystko ok no fajnie, ja niestety nie mogę na czytnikach, za dużo patrzę na ekrany i tak po prostu e, no właśnie ja się trochę południłem z tymi epapami ja miałam Kindle nawet, one... nawet, wiesz, ale leżał się, kurzył przez rok, bo ja jednak e, lubię e, lubię uciec z książką, nie wiem do łóżka w kącik, rozumiesz? To jest taki mój specjalny czas tylko dla mnie i dla tej książki i nie chcę tego robić na ekranie. Ja tyle patrzę na ekrany, że nie chcę. Wiesz, to jest dalej takie moje oderwanie się od rzeczywistości. Jestem w stanie to zrozumieć. Jednak papier to papier. Dobra. I idę dalej. Idę dalej i tak wiem, że zaraz się będziesz dalej wpieprzała. Gdyż ponieważ... Grałem w No, Rafał, no, no mów, no no. Grałem w tego Asasyna, Black Flaga, tak jak i te parę tygodni temu była o tym mowa. Myślę, że tam dosyć już daleko zaszedłem, nie będę stwierdzał nawet w którym miejscu jestem w fabule. W każdym razie jest tam już wszystko odblokowane na bieżąco, świetna sprawa jest tego, że można się oderwać od biegania po wyspie i popływać sobie statkiem, porozpieprzać trochę tych bitew morskich, porobić ale to tyle bo nie o nie chciałem mówić ponieważ zaraz po tym koncercie na którym była Kali to mieliśmy okazję się spotkać i właśnie odpalić razem jakąś gierkę i z całego tego bałaganu o którym zresztą będziemy dzisiaj mówić przy okazji kubki wstydu stwierdziłem, że odpalamy Dragon Age'a no i wzięliśmy tak. Dragon Age'a zrobiliśmy sobie Postać, Dragon Age Inquisition, żeby nie było. Tak, Age Zrobiłam nam bardzo tym... przystojnego wikinga, który tak, chodzi na ja Tak, go potem oczywiście zmieniłem, no ale nieważne. W każdym Bo razie... jesteś łamasem, no ale to już inna bajka. Dalej jest rudy i ma brodę. W każdym razie... No, jest rudy y... i ma brodę. O tym, że Dragon Age i Inquisition kupiłem na promocji PS Store za jakieś śmieszne 30 parę złotych wersję ze wszystkimi e, możliwymi dodatkami, to już wspominałem. Natomiast dopiero przyszła e, pora na to, żeby go odpalić. I, i tutaj chcę Wam trochę powiedzieć e, i zrobić sobie taką krótką recenzję, bo potem nie będziemy mieli raczej dzisiaj recenzji takich e, pełnych, więc e, to jest mój czas. E, od samego początku wiadomo, że zetknięcie się z tak dużym i, i bądź co bądź dobrą marką, jeżeli chodzi o RPG, e, będzie się wiązało z wsteczną, e, wstecznym porównaniem do Wiedźmina, który wyszedł później i jak doskonale wiemy jest najlepszy. Więc więc bardzo się obawiałem tej gry, bardzo się obawiałem, że po prostu szybko mnie ona znuży, że stwierdzę, że jest po prostu jakaś taka kwadratowa, że, że po prostu sztywno jest, że tego świata nie potrafi dobrze mi oddać, wciągnąć e, to wszystko, co gdzieś tam fajnie wyszło w widźmie. E, I dzięki Bogu się tak nie stało. Ponieważ po pierwszej sesji, już pierwsza sesja w zasadzie to było 8 godzin z 24, na dobę, w związku z tym jest to całkiem sporo pisałem zresztą o tym na grupie i kolejne dni wyglądały podobnie po 5, po 3, po parę godzin codziennie sobie do tej gry wracałem i dawno się nic tak nie wciągnąłem jak ta gra jest skonstruowana nie ma jednego wielkiego otwartego świata, natomiast jest sobie świat gdzie możemy podróżować pomiędzy poszczególnymi pomiędzy poszczególnymi fragmentami jego i te fragmenty są albo taką całkiem sporą mapą, na którą można wsiąknąć nawet na 10 godzin i tam mieć dosłownie setki małych questów albo po prostu przenieść się w jakiś tam obszar, gdzie mamy tak naprawdę tylko kilka zadań do zrealizowania i jest on przykładowo no jakieś bagna tak na przykład gdzie to jest o wiele bardziej jednolity obszar o wiele bardziej nużący powiedzmy szybko, ale stanowiący miłą odskocznię od tego co było przed chwilą więc taki typowo do wciągnięcia na 2-3 godziny pobiegania trochę i, i dający jakąś miłą odmianę i teraz trochę bym chciał powiedzieć o fabule, bo fabuła jest w tego typu grach chyba najistotniejsza fabuła i mechanika. Jeżeli chodzi o mechanikę no to tak naprawdę mamy tutaj ekipę czterech bohaterów między którymi możemy się dynamicznie przełączać i z każdego korzystać, każdego rozwijać jednocześnie, a razem z rozwojem tej gry tych bohaterów dostajemy więcej, więc mamy powiedzmy sześciu, siedmiu czy 8 do wyboru i za każdym razem na misję zabieramy naszego głównego plus trzech dodatkowych partnerów i to jest jakiś tam powiedzmy Plus tego, że można mieć jakąś odskocznię, można mieć tych bohaterów więcej. Ja tego nie oceniam tak bardzo pozytywnie, bo lubię się bardziej przywiązać do jednej postaci i tak naprawdę nie praktykuję przełączania się na innych. Może, może inni, innym bardziej to odpowiada. Ja wolę jakby się skupiać cały czas na jednej postaci. Hmm, Ale możesz w... tak grać w Dragon Age, a. nie musisz się nie, przełączać Nie, oczywiście można tak możesz grać. Możesz się taktyki i... ustawić i oni sobie sami oczywiście. radzą. Oczywiście, i można ustawić taktyki, co więcej pomimo, że każdy zdobywa punkty doświadczenia na równo, czyli wszyscy są cały czas na tym samym poziomie i ewoluują razem z bohaterem głównym, dzięki czemu nie ma tutaj żadnych rozbieżności. Każdy z nich ma kilka drzewek umiejętności do rozwoju, zależnie od tego jaką ma klasę. To wcale nie musimy się bawić w przydzielanie tych umiejętności im ręcznie. Wystarczy, że przy każdym awansie po prostu wejdziemy na każdą postać, klikniemy auto awans, tak zwany, i wszystko się tam już poustawia. Od przydziału nowych umiejętności, od ustawienia ich do jakiejś właśnie taktyki, żeby to nie była umiejętność, która jest odblokowana w drzewku, a nie jest nigdy wykorzystywana, więc to wszystko sobie bardzo ładnie się robi samo, że tak powiem i my możemy się również skupić na tej głównej postaci. W każdym razie, jeżeli chodzi o fabułę, to mamy tą inkwizycję, prawda? I kluczowy zarys fabuły główny jest taki w pierwszych od razu scenach wyjaśniony, że mamy wielki wybuch na jakimś konklawę, który jest, krótko mówiąc, taką ichniejszą brzozą w Smoleńsku, czyli po prostu cała śmietanka towarzystwa z podczas jakiegoś wybuchu? Ja ci powiem dokładnie, bo to, to jest wybuch, który spowodowała postać Hoka i jego ekipa z poprzedniego Dragon Age, z Dragon Age 2 i krasnolud, który z tobą biega na przykład, był jednym z członków ekipy Hoka, na przykład. Nie no spokojnie eee. dobra, ale to nie ma, to nie ma znaczenia. Tak, to jakby cała seria są, gier. Tak, cała seria gier kontynuuje, no, ale jak masz pierwszą styczność właśnie, to przepraszam, że ci przerywam, nie, ale, ale właśnie to jest fajne, że ty masz, ty jesteś wrzucony jakby w coś, co ja już zrobiłam i bardzo fajnie jest mi o tym słuchać i o tym chciałam powiedzieć, że ja tak naprawdę to tyle, co widziałam u ciebie, Inkwizycję, to jest na mojej kupce wstydu, o czym zaraz w ogóle będziemy rozmawiać, więc tutaj za chwilę jeszcze rozwiniemy wątek w ogóle tej gry, ale właśnie fajne jest to, że ty jako nowy gracz w Dragon Age'u odnajdujesz się w tej historii i ona ma dla ciebie sens, tak samo jak dla mnie ma sens, a ja spowodowałam to, co się dzieje w tej grze, wiesz, i, okay. I, wiesz, to, i jest to jest, jest bardzo, temat, który... bardzo fajne. I to jest coś, z czym ja jestem już zaznajomiony, jeżeli chodzi wiesz o Wiedźmina, bo ja tak samo w trójkę zagrałem jako w jedyną część tak naprawdę, bo mhm. o jedynce i o dwójce to tylko sobie tam nadrabiałem pewne rzeczy na YouTubie. Jeżeli chodzi o fabułę A, to tam powiedzmy, że też wszystko było powiązane i, i podobnie jak w Wiedźminie, tak samo i tutaj na różnego rodzaju, e, jeżeli nam się oczywiście chce, czy możemy przepytywać postacie podczas dialogów, możemy czytać sobie różnego rodzaju e, książki, czy, czy no, materiały, które znajdujemy w grze, kodeksy, które opowiadają nam o tym, co było wcześniej. Czy też jakie to miało tam znaczenie, więc jeżeli ktoś grał w poprzedniej części to pewnie będzie wielokrotnie trafiał na jakieś tam smaczki. Natomiast dla nas odpalając tego od Dragon Age, mamy konkretnie taką sytuację. Jest wielki wybuch, jest zamieszanie, zginęło bardzo dużo ludzi, w tym bardzo dużo ważnych ludzi. W tym ktoś najważniejszy, nie jest to cesarz, tylko jest to e, jakaś tam kobieta, która jest boska, jest to taki, powiedzmy, głowa e, ich, e, ichniejszej religii, czy coś w tym stylu. To jest odpowiednik e, papieża, papieża, z tym, że e, tam e, kobiety są święte e, w, tym, w tym całym zakonie. Ponieważ tam są też templariusze, czyli odpowiednicy takich krzyżaków i to jest zupełnie oddzielna frakcja, która z magami się tłucze i próbuje ich trzymać pod kontrolą. No, a to jest wszystko jakby wokół ich religijnego kultu się to kręci i to jest bardzo, bardzo poważna sprawa. To tak jakby u nas ktoś wysadził Watykan. To jest takie wydarzenie. O, Przekładam. No dokładnie tak to wygląda. No i w środku tego całego zamieszania pojawia się nasza postać. Dokładnie tutaj się zaczyna gra. E, zostajemy złapani i trafiamy na powiedzmy przesłuchanie wśród e, takiej ekipy, która mi się w pierwszej kolejności skojarzyła z mm, naradami wojennymi z gry o tron. Ponieważ mamy tam naczelnego szpiega, mamy tam dowódcę wojsk, e, tych które tam są w tej okolicy, mamy tam jeszcze kilka postaci, których każdy tam odpowiada za, za swoje yy, i oni zaczynają debatować nad tym co się stało i skąd ja się wziąłem i dlaczego ja mam wielkie na lewym ręku zielone znamie i co robi ten wielki zielony wyłom na, yy, na niebie, przez który wychodzą potwory i z, dlaczego tak się wydarzyło. I czy ja jestem odpowiedzialny za ten wybuch, czy nie, czy, czy tak naprawdę w drugą stronę okazuje się, że ja mogę te wyłomy zamykać dzięki temu z nami i wychodzi na to, że zaczynają mnie brać jako, jako wybrańca i powiedzmy wybranego przez proroka, tak? kogoś tam namaszczonego i, i takiego wybrańca i w tym momencie podczas y, całej tej fabuły chodzenia i zamykania kolejnych tych wyłomów walczenia sobie z różnymi ludzikami y, wykonywania zróżnicowanych bądź co bądź questów bo tam czasami jakąś krowę musimy przeprowadzić, czasami się z kimś ponapieprzać a, a czasami jakieś tam wycieczki porobić w różnym celu tak, jakieś zagadki czas... rozwiązać coś no, ciągle no, coś się questy dzieje są, questy są całkiem sympatyczne to broń Boże nie jest poziom y, Wiedźmina ale jakby do kwestii tego porównania to jeszcze zaraz przejdę y, ale questy są całkiem przyjemne i, i całkiem spoko się tam biegało i, i robiło y, natomiast y, cały czas jakby jest kwestia tej religijności i tego że y, jest się tym wybrańcem albo się nim nie jest i mamy opcję wyboru dialogowego podczas wielu rozmów który muszę przyznać, że mi się podobają rozmowy w tym, w tym Dragon Age u. nie chodzi o ich poziom samej ciekawości, bo to nie są tak fajnie napisane dialogi jak w Wiedźminie, tak, że, że sam dialog sprawia nam taką frajdę jego słuchanie wiecie no, tam grały jakoś ten słowiański klimat i, i to wszystko trzymało się kupy o wiele bardziej natomiast tutaj bardziej mi się podoba opcja wyborów, że podczas podczas tych rozmów Rozmów, zależnie od tego czy w lewo czy w prawo wybierzemy jakąś opcję to zaraz będziemy słyszeli że ktoś tam nas pochwala, ktoś tam nas potępia z naszej ekipy prawda? i ma to wpływ później podejrzewam na, na wiele innych wydarzeń Tak, na, na relacje ja zresztą, twoje na przykład z postacią na relacje no. i, i na to jak będą później one się rozwijały wielokrotnie też potem będziemy mieli decyzję na zupełnie innym szczeblu ale do tego jeszcze zaraz przejdę i wracając cały czas do kwestii tej wiary nie chcę wam za dużo dać spoilerów fabularnych, ale myślę wciąż, że to nie jest zbyt dużo bo ja mam tam nabite około 25 godzin na liczniku i wiem, że jeszcze sporo zostało w tej grze poza tym I... to nie jest taka nowa gra no nie oszukujmy się, mnóstwo ludzi w to już grało no ale to nie dla nich teraz tak naprawdę robię tą opowieść oni sobie powspominają, no tak. pocieszą się jak najbardziej, a no tak. wiem, że przy wysypie gier, które są obecnie, można było na pewno przegapić takiego Dragon Age'a, bo to była gra jedna z początkowych, która była na Plejaku, jak ktoś kupował Plejaka rok później, to już miał tyle rzeczy do ogrania na bieżąco, że e, cofanie się nie zawsze tutaj jakby jest pierwszą rzeczą, którą robimy. E, a Kupka, ja lubię wstydu moja... Kupka wstydu moja, właśnie dlatego... Jeszcze dzisiaj będzie jeszcze dzisiaj tematem przewodnim. Eee... Ja, jak, zdążymy, jak zdążymy. Jak zdążymy. No ale jakby nie patrzeć, jakby nie patrzeć cały czas, mówimy teraz o kupcy wstydu. Eee... Wiecie, co ja Mówi. chcę powiedzieć? Ale Krystian no, jeszcze nawet rzeczy. nie powiedział, co robił. No, no spoko, ja mam czas. No. Dawaj, Rafał. Ja muszę powiedzieć o jednym <laughs> fragmencie, tylko nie wiem, na ile mogę to powiedzieć, żeby wiecie... Nie, Nie, nie Rafał, bo to fabuły, jest duży... Ale, nie, właśnie ale, to jest duża rzecz. Zostaw to. Nie powiem, jeżeli chodzi o fabułę, ale powiem, e, o co mniej więcej chodziło. E, był taki moment, kiedy wszystko poszło w pizdu i właśnie to gówno wpadło w wiatrak. I moje podejście do gry w tym momencie było takie takie na luzie, że troszeczkę już się z nią znudziłem, już wszystkie mechaniki powiedzmy e, ta gra przede mną odkryła, co najwyżej wiecie nowe możliwości można było e, jeszcze jakieś tam odblokować, ale postacie też już miałem e, wylewelowane, co najmniej tam na poziom dziesiąty czy, czy wyższy, więc z tych umiejętności większość, e, duża część powiedzmy, może nie większość była odblokowana fajnie się tłukło, fajnie się jakby wszystkie rzeczy już wykorzystywało. Ale potem się kopienacje zaczyna i tak robić. No dobra. I, I przyszedł taki moment, kiedy było to pierwsze znudzenie i pomimo tego, że w tej fabule się działo dużo, to, to nie było jakoś tego efektu wow I w tym momencie nastąpiło coś takiego, że ta gra wzięła ten cały motyw tej religijności, i, I tego, że powiedzmy jest się tym wybrańcem. Ja nie wiem, czy to jest, wiecie, jedyny wątek. Być może zupełnie inaczej by to wyglądało, gdybym e, inaczej były prowadzone moje, moje dialogi, tak? natomiast no, ciąg wydarzeń doprowadził do takiego momentu właśnie załamania, e, który został tak mistrzowsko rozstrzygnięty. Że warto do tego dojść i po prostu to przeżyć. Bo ja w tym momencie zwyczajnie podgłośniłem prawie że na maksa, żeby to było, wiecie, tak, jak by się działo obok kino domowe i po prostu odsłuchałem sobie kilkunastominutową scenkę pięknie skomponowaną, która napełniła mnie takim żarem do, do tej gry na kolejne wiecie, co najmniej 20 godzin, żeby nie przestawać w nią grać. Eee, no, że to było po prostu A wspaniałe. potem ci tak zrobi znowu. I właśnie poczułem to, że ta gra może mi tak zrobić jeszcze nie raz, ee, że to jest po prostu odpowiednio tam budowane w ich sposób, że jeszcze dużo ma na pewno przed sobą, ee, ciekawego ukrywa i, i że potrafi wejść na ten wyższy poziom, bo jeszcze tego nie zrobiła. Tak? Przez 20 godzin był poziom całkiem spoko, wysoki i tak dalej. W końcu zrobiła takie solidne jeb, tak wymiełam je, stwierdziłem po prostu, wiecie, że ciary po plecach mnie przeszły i naprawdę zapragnąłem aż zrobić sobie kolejną 10 10-godzinną batalię, tylko że zwyczajnie już nie miałem siły i czasu i... i warto było do tego momentu gdzieś tam dojść, nie? Więc pod tym kątem na pewno Dragon Age, Dragon Age wychodzi obronną ręką. Natomiast Natomiast żeby nie było tak różowo, to wykorzystałem sobie też trochę czasu takiego, który nie mogłem pograć, ale mogłem powiedzmy sobie coś poglądać i e, obejrzałem ponad 3 godziny ostatnio różnych materiałów i filmików z Wiedźmina. E, opisujących postacie, była tam, nie wiem, najciekawsze teksty z Wiedźmina, właśnie dialogi różnego rodzaju takie, wiecie, materiały, nieopracowania. E, wiemy, że to gra, no, ma już e, tak naprawdę dwa lata, w związku z tym e, ja też już grałem w to dawno i nie wszystko musiałem pamiętać, poza tym tak naprawdę tylko raz tego Wiedźmina przeszedłem, więc e, ichniejsza wielowątkowość też, e, też nie była przeze mnie w pełni zbadana. E, no i sorry, jeżeli chodzi o poziom tych dialogów i poziom jakby wciągnięcia się w ten świat, kiedy przechodzi się koło zwykłych NPCów i oni między sobą prawią jakieś dialogi gdzie w Dragon Age'u słyszymy zwykły szum tak naprawdę tłumu, który jest tam sobie nagrany i zapętlony a, a wiecie a, a to jest bardzo kiepskie, wie... wiesz co bo sorry, że ci przerwę ale w poprzednich Dragon Age'ach to było, ja nie rozumiem czemu tego to tutaj nie ma tam postacie rozmawiały między sobą, ktoś tutaj, śpiewał, nie, ktoś coś ten, ktoś tutaj się modlił. Wiesz, a tutaj... tutaj też rozmawiają, tutaj też się ktoś modli, tutaj też ktoś gada. Ale jest tego tak mało, jest to tak słabe w porównaniu z tym, co było w Wiedźminie, że sorry, po prostu dla mnie tego jakby nie było, nie? tego klimatu nie ma. Są miejsca takie, że e, są wypchane ludźmi. Ten świat nie jest wypchany ludźmi, od tego zacznijmy, nie? Bo to jest jakiś tam świat mocnej rozsypce. I. Tak, tam i... się bardzo dużo, bardzo złych rzeczy działo przez ostatnich x lat. Tak i to też jest kwestia świecie. tego, że, że ten świat wiesz, wygląda tak jak wygląda, bo są miejsca, gdzie idziemy sobie na jakiś rynek albo jesteśmy w jakimś miasteczku, jesteśmy w jakimś obozie yy, i wtedy faktycznie no, są ludzie, którzy rozmawiają między sobą, tylko że to zawsze jest tak, że yy, jest się w zasięgu powiedzmy jednej pary, która ze sobą rozmawia i słychać ich już z daleka. I można pobiec dalej, i za chwilę się usłyszy drugą. Jest to, wiecie, takie zaprogramowane pole, nie? A, a, w tym Wiedźminie, no, biegało się i po prostu tam było dziko. Tam biegnąc przez Nowigrad, którym był miastem, to po prostu aż od tych dialogów, które niezależnie od siebie z lewej i z prawej gdzieś tam nas napadały, to ciężko było czasami aż odnaleźć, kto z kim rozmawia, żeby podejść i, i wychwycić ten wątek, o którym oni rozmawiają, nie? To zupełnie na innym poziomie było zrealizowane, bo to, że takie ciche rejony były, no umówmy się, w Wiedźminie też były mokradła, też były tereny po, po bitwach. Ale nie gadajmy znowu pół godziny o Wiedźminie, jaki Wiedźmin jest fantastyczny, no... Nie, nie chodzi o to, chodzi mi A, o to, że są pewne mi. rzeczy, które niestety ujmują mocno temu Dragon Age'owi. E, pomina już w ogóle kwestię podróżowania, bo tam nie ma, znaczy no nie ma sensu. Może i jest sens korzystania z konia, tylko że jest to po prostu zwyczajnie nieprzyjemne. No, wiem, że tam różne te konie są w tych grach i, i tak naprawdę szybka podróż i tak się najlepiej sprawdza. Ale tutaj, kurczę, to jest trochę tak, jakbyśmy wzięli konia od Barbie i posadzili na niego ludzika od G.I. Joe. Jeżeli ktoś wie, o czym mówię, to zrozumie dysproporcję, która tutaj jest. Po prostu... Jedno do drugiego nie pasuje i dokładnie tak jest z Dragon Age u. i ten koń jest tam wrzucony bez sensu na siłę, pomijam kwestię, że cała ekipa oczywiście konia nie dostaje, tylko się teleportuje razem gdzieś za nami albo ewentualnie dobiegana no, ale to są już takie e, uroki tej mechaniki, że mamy ten zespół no ale już nie będę, nie będę tego Dragon Age cisnął. Faktem jest, że potrafi e, wciąż dobrze zabawić, potrafi zaskoczyć, potrafi e, dużo, dużo jakby fabularnej e, frajdy dostarczyć. E, to co mi się spodobało na plus, jeżeli chodzi o jeszcze o konstrukcję tej gry, to e, to jest może trochę złudne, ale jednak takie wrażenie, że my zarządzamy tym światem trochę w skali makro. Dlatego, że mając jakąś tą swoją bazę, najpierw jedną, potem potem może i w innym miejscu, mamy coś takiego jak naradę wojenną, gdzie się spotykamy z tą ekipą z Gryotron, o Tron, o której mówiłem na początku i tam mamy pozaznaczane różnego rodzaju misje. I są to misje, gdzie możemy po prostu mieć wskazane, że na tym obszarze jest coś do zrobienia i od razu będzie opcja, żeby się przenieść na ten obszar, pójść, wykonać questy. Po drodze jeszcze tam trafimy, wiadomo, na inne questy poboczne poza tym głównym, który nam został zlecony. Pójść, wyczyścić ten obszar, zamknąć i, i z powrotem sobie wrócić do naszej bazy. Być może tam się na tym obszarze później pojawią jakieś kolejne misje. Natomiast yy, tak to może wyglądać jakby z tego stołu na rady wojenne eee, i takich obszarów będziemy mieli kilka, ale poza tym będziemy mieli wiele znaczników, które nie będą wskazywały obszarów, do których możemy podróżować, ale będą mówiły one o jakiejś historyjce. Typu, że w tym miejscu ktoś potrzebuje naszej pomocy. Naszej pomocy jako inkwizycji, bo ja nie jestem tylko tutaj bohaterem, jednym w postaci, w postaci tego człowieka, który tam potrafi zamykać te wyłomy, któremu nawet fajnie, bo możemy sami nadać imię, więc ja mu nadałem imię Skali Wesimir i, i mamy tutaj oczywiście mieszankę i Wesimir chodzi, ratuje ten cały zjewany świat Dragonejra i wiecie, i to jest takie, takie, taka złudna w ogóle rzecz, której w ogóle mogłoby nie być ale ona nadaje bardzo fajnego smaczku i wrażenia, że my faktycznie działamy jako inkwizycja, która została powołana po tym wybuchu na Konklawę, żeby przywrócić wszystkiemu porządek. tak? Bo zapomniałem o tym wspomnieć, chyba to była bardzo ważna rzecz, że oni wtedy powołali znowu właśnie tą inkwizycję. My do niej należymy, oni też do niej należą i my jesteśmy kolejną siłą w narodzie. Tak jakby wiecie, stan wojenny został wprowadzony albo coś w tym stylu. I, i my sobie chodzimy, my mamy prawo... Milicja obywatelska. No, milicja obywatelska. Bo my chodzimy i jednocześnie. To, to i napierdala się templariusz z magiem, a my kosimy obydwu i dziękuję, do widzenia, tak. idziemy dalej. To jest dokładnie w ten sposób. Tak, nie? bo się ją zamęt z kurwolem. Bo się ją zamęc, no. wiesz, cicha morda do piachów, spałować, gada i, i to, się <grym> A jednocześnie podejść obok do obywatela i stwierdzić, panu uciekła krowa, dobrze, panu krowę przyprowadzimy, ale pan teraz y, trochę mieczy nam zrobi dla inkwizycji, dobra, bo my musimy dalej, wiesz, porządek zaprowadzać we wszechświecie, nie? Więc y, i to ma kompletnie, wiecie, nie ma spójności z, y, znaczy nie ma nie tyle spójności, co... Y, jest poza siłami cesarstwa i, i tam ich żołnierzy i tak dalej, nie? To jest właśnie taka trzecia siła w państwie. E, tak, oni są poza taka, tym. Poza tym, taka, taka religijna. Tak, liczba. ale wiesz co, w Jedynce była pod, podobna rzecz i to była... E, E, Szara Straż i to e, tam był najazd takich potworów też no tak, tutaj bardzo się podłych dużo Ferelden, tak i, i, i, i w Szarej Straży właśnie się było w pierwszej e, części Dragon Age'a, którą ja uwielbiam pasjami, po prostu to jest e, gra, w którą wsiąknęło setki godzin naprawdę, Dobra, ja Kali, kocham to grę do końca ten wątek i, i wiesz, zamykamy no, jedzie. to więc, nie, no tak nawiązując, mamy ten, świat, nie? E, mamy ten świat, jesteśmy sobie w tej inkwizycji mamy mapę i na mapie mamy powiedzmy te kilka obszarów, do których możemy sobie pójść i wykonać questy i mamy kolejne kilka punktów na mapie, gdzie jest napisane, że yy, ktoś tam gdzieś na przykład zaginął i szukają iluś tam żołnierzy yy, i piszą do nas do Inkwizycji o pomoc, bo nie potrafią sobie sami z tym problemem poradzić. I mamy w tym momencie Aha. do wyboru załóżmy trzy albo cztery karty. Są to karty bezpośrednio nawiązujące właśnie do tych postaci e, tych naszych pomagierów z gry otron czyli szpiega, e, dyplomaty albo, albo wojskowego na przykład. I wysyłamy go na misję. nie I on tą misję wiecie, tak jak... E, nie wiem, do czego to przyrównać, no kurczę, do jakichś yy, innego rodzaju zadań. No on, powiedzmy, dostaje misję i za 15 minut złoży raport z tej misji, albo za 3 godziny złoży raport z tej misji, albo za 8 godzin złoży raport z tej misji i przyjdzie, powie, że misję wykonał, powie, że nie wiem, taka i taka jest nagroda, coś tam dorzuci do fabuły, jak to się skończyło, dzięki temu odblokuje nam się nowy obszar albo powiedzmy coś innego. Tak będzie to wszystko, wiecie, kleiło się fabularnie, nie? Że, że lepiej to będzie wyglądało. I to jest bardzo fajne, bo pomimo, że nic kompletnie nie daje nam z gry, w związku z tym mogłoby tego w ogóle nie być, to samo to klikanie pozwala na żywo orientować się, co się dzieje w różnych regionach. Na tym świecie, jaki my mamy w tym udział, bo to wy, którą postać wybieramy, wiecie, efekt będzie ten sam, przynajmniej. Tak wygląda to z mojej perspektywy, bo zawsze, kiedy wysyłamy kogoś na tą misję, to tam nie ma szansy powodzenia. Ta misja się zawsze powodzi i wyłącznie od obrazu naszego, tak naprawdę widzimy się, zależy czy tam pójdzie ekipa szpiegów, czy tam pójdzie dyplomacki list, czy pójdzie, powiedzmy, grube wojsko, nie? I coś tam pozamiata zrobi porządek. Więc pomimo, że my sobie wybieramy jakąś drogę, to efekt jest ten sam. My dostajemy za to, jak jakiegoś bonusa, czy pieniądze, czy jakieś y, sprzęty ale mamy pojęcie co się dzieje w tym świecie i to pozwala się wczuć trochę bardziej że, że kierujemy tą całą inkwizycją a nie tylko sobie poczynaniami jakiegoś, wiecie, jednego, y, dwóch, trzech bohaterów i podam przykład y, jednego questa, który właśnie dobry daje y, pojęcie o tym jak to mniej więcej wygląda i dlaczego daje się tak poczuć y, biegamy sobie po wsi Trafiamy na rolnika, a rolnik mówi, no dobra, słuchaj, ale my musimy mieć lepszą obronę, więc yy, gdybyście zbudowali jako inkwizycja wieże strażnicze tutaj w regionie, yy, to moglibyśmy być szybciej informowani o tym, że coś jest nie tak, moglibyśmy wtedy się obronić, lepiej przygotować byłoby super. No dobra, dostajemy wtedy, wiecie, trzy punkty na mapie. Oczywiście podczas podróży do tych punktów mamy tam parę walk z jakimiś tam potworkami. Przechodzimy sobie przez te punkty, tam stawiamy znaczniki, gdzie mają powstać wieże strażnicze. Kończymy tego questa. Dziękuję, do widzenia po paru godzinach dosłownie bo jeszcze wiadomo że nie od razu wracamy do domu tylko biegamy sobie robimy inne rzeczy ale jesteśmy przy tym stole do narad wojennych i pojawia nam się zadanie że zbuduj wieżę tam gdzie one są tam gdzie je oznaczyłeś no i buduje się, zaznacza się oczywiście do, do realizacji, wieże się budują, potem z powrotem wracamy w ten region, znowu trafiamy do tego rolnika, rolnik nam dziękuję, że wieże powstały, wieże faktycznie stoją na rejonie i wszystko wygląda, wiecie, fajnie, nie? I takie rozciągnięcie tego, że to nie jest wiecie, jeden wątek, który się realizuje od A do Z, tylko y, robi się coś teraz, potem przy naradzie wojennej się podejmuje jakąś decyzję, że zrobimy to teraz albo kiedy indziej, bo to oczywiście też <śmiech> jakoś tam kosztuje punkty waluty, które tam są, punkty władzy tak zwane, więc to też y, trzeba rozplanować, które najpierw zadania robimy i potem mamy jeszcze tego efekt i to wszystko proste zadanie jest rozciągnięte w czasie na 6 godzin daje taki jakiś fajny strategiczny obraz i w rpg który się sprowadza tak naprawdę do kierowania jedną postacią, czy też w tym przypadku, no nie wiem, czterema załóżmy, jakąś drobną ekipą i, i zawsze jakby sprawia wrażenie, że to jest tylko to, co tu i teraz się dzieje, czyli czy, czy ja zabiję jednego potwora, albo czy, czy nie wiem, po, pobiję tego jednego ważnego gościa, to tutaj pokazuje nam, że my zarządzamy tak naprawdę kryzysem w obrębie całego państwa, czy nawet dwóch tak naprawdę regionów, które tam są. I to jest bardzo fajne. I to jest bardzo duży plus. Jeżeli komuś się to spodoba, też tak jak mi, to, to będzie miał z tego wielką frajdę. No. Czy ktoś tam może wyłączyć ten telefon? Przestać, że chipsy i, i kurwa skończyć. Kinie... Przepraszam, nie, nie. Mi się ten wyłączyły. Wiesz, co, Android ma takiego baga głupiego, który mnie strasznie denerwuje. Przepraszam, że totalnie odpływamy od tematu. Ja cię słucham cały czas. Mianowicie na Androidzie potrafi e, się deaktywować cichy tryb, kiedy się telefon doładuje do pełna i ja nie zauważyłam tego i dlatego mi właśnie zadzwonił telefon, przepraszam. Krystian, coś chciałeś tutaj dopytać może? Eee, wiesz co, z swego, z swego czasu pamiętam, że mieliśmy recenzję Dragon's Age'a Inquisition Edition u nas, więc e, chyba, chyba nie Stygnie. Rafale... Z tam, z, sam mam tą grę na konsoli i bardzo chętnie bym ją przetestował, ale wiesz jaki jest jej problem. W sumie o tym problemie też dzisiaj sobie powiemy, jeżeli sobie powiemy, bo zostało nam godzinę. jaki jest jej problem, za... nie jest Wiedźminem, tak? A Rafał, no, nie... Nie... A Rafał nie, nie skończył swojego parku. To nie jest ten problem, to nie jest ten problem i dobrze o tym wiesz. Ehm, dobra, słuchajcie, e, Rafale, e, więc Sorry. Dragon's <laughs> Creed się bardzo podoba, to dobrze. Przejdźmy dalej, przejdźmy do mojego Hyde Parka, przejdźmy, może słuchacze się dowiedzą po godzinie podcastu, co ja... O robię, co nam chodzi? Tak. Sorry. To Dlaczego no, jest do, to? Do, do, do, e, dokładnie tak, więc e, słuchajcie, e, może teraz troszeczkę ja, no i ja akurat miałem mniej czasu na gry niż, e, niż oni, e, z względu na to, że byłem na wakacjach, byłem na wakacjach. Byłem na wakacjach w dosyć egzotycznym, może nie tyle egzotycznym, co na pewno pustynnym miejscu, jakim jest Dubaj, na ogół polecam, jeżeli macie pieniądze, jeżeli nie macie pieniędzy, to i tak tam w sumie nie polecicie, ale nawet jak jakimś cudem tam polecicie, a nie macie pieniędzy, to odpuśćcie sobie, bo to jest miasto, w sumie miasto i Emiraty, to jest kraj, w którym wydaje się dużo pieniędzy, aczkolwiek nie jest tam wcale tak drogo. E, było bardzo fajnie, ale nie będę o tym mówił, e, ze względu na to właśnie, że byłem w rozjazdach, e, grałem tylko na przenośnych konsolach i wyobraźcie sobie, że grałem sobie nad czymś, w coś takiego, o czym Rafał też mówił jakiś czas temu, czyli Day of the e, Tentacle, z, zremasterowaną wersję w dosyć ciekawej przygodówki. E, Rafał powiedział wam swoją perspektywę, ja tylko powiem, że do, dosyć e, dobrze się w to gra z tym, że ja miałem jedyny problem z tym, że to jest wszystko strasznie przedłużane, że to jest długie, że oni tam długo gadają i w sumie o niczym i no to jest specyficzna gra, ona już już ma już już ma trochę czasu na razie muszę przejść przez to właśnie taki taką starą jakby mechanikę tego wszystkiego tej tego tej rozgrywki całej, ale ale ogólnie jest dosyć ciekawie i da, dawno coś takiego nie grałem, zobaczymy jak będzie szło dosyć dużo jest tam do robienia i do szukania i do zbierania i w ogóle jest tam co robić, więc więc zobaczymy, to to sobie odpaliłem na Witę i w sumie tak na dobrą sprawę nic, kompletnie nic no bo nie miałem czasu i mi nie było więc to tyle u mnie, więc można powiedzieć o tym trochę Szybcie, szybciej niż Rafał ale, Krystian, powiedz, e, nie no. wiem, że Twój czas dzisiaj ukradłem i Wojtka też. Nie, ale, ale w sumie. Ale nie się nie odzywał się... dwa odcinki, to daj mu nadrobić Dobra, już. Ale, Dobra, koniec. Ale odnośnie, bo wiesz, bo odnośnie Dubaju nie mieliśmy okazji też pogadać, a jedna rzecz mnie bardzo interesuje. Jedna no. najlepsza rzecz, jaką tam zobaczyłeś, czy to było jakieś kurwa super najszybsza kolejka, czy byłeś tam na tym budynku jakimś najwyższym, czy gdzieś no, tam. No zrobiłem. No jedna rzecz, szczerze... która była tam najzajebistsza, powiedz. Orzeszki Nie wiem, za darmo. Nie wiem, Rafale. Dzisiaj zostałem. Dzisiaj, dzisiaj zostałem. E, spytany o to samo właśnie. Co tam było najzajebistsze. E, nie nie wiem, nie wiem, Rafale, ze względu na to, że ja lubię ogólnie atrakcje bardziej takie związane z tym, że lubię coś robić, lubię adrenalinę i coś się dzieje, no to faktycznie ta formuła Rossa jest dosyć fajna i myślę, że to był też, to, może tak, to była jedyna to była rzecz, na, na której najbardziej mi zależało, żeby zrobić to właśnie w eminatach, bo akurat ten park Ferrari jest w Abu Dhabi, więc tam masz jakieś półtorej godziny drogi od Dubaju i to było najbardziej to, co mi, na czym najbardziej zależało, jest to zajebista sprawa eee, aczkolwiek nie, no, fajnie jest, fajnie jest, po prostu się starzeje i wydaje mi się, że już e, jazda najszybszą, najszybszą na świecie, to no, to jest fajne, ale, ale ja, cze, cze, cze, czegoś mi tu zabrakło. E, no ale ale, ale no, to, to z... chyba już wiek, to, to, wiek, to już no, chyba już że... wiek, wiek. No. czy jeżeli chodzi o ulice i samochody, które jeżdżą po ulicach, to tam jest taki Need for Speed, że, że po prostu. Jest, jest, tak, jest. Jest ten, jest, jest, który nie... widzisz tylko w grach i tak naprawdę wiesz, nigdzie indziej, nie, a znaczy... na co dzień. Sporo. sporo. sporo, sporo. Faktycznie dużo samochodów jeździ e, takich ty, tych najwyższych klas. Jeździ, ale one jeżdżą blisko tych takich dosyć drogich hoteli. Ten hotel z żaglem, już nie pamiętam jak on się nazywał, ale byłem obok niego i tam naprawdę dużo full-fajnych wyjeżdżało. Poza tym chyba dużo na jest taki jakimś tak zrobiony przy samym. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. to tam było sporo tych samochodów. Ja tylko chcę powiedzieć, że wypożyczałem sobie samochód i wyobraźcie sobie, że oni nie mają skrzyń man manualnych praktycznie. Tam są same automaty. No, co ty... I nie mogłem, i miałem nawet, yy, wybrałem sobie jakąś Mazdę, żeby sobie wypożyczyć z manualem i on mi powiedział, że jak już przyszedłem, bo to jest czacie ten samochód or similar, yy, coś w podobie i powiedział, że on, on tego nie ma, powiedział mi, że ale dam ci coś lepszego jak, jak dopłacisz, a ja mówię nie, on mówi, no dobra i tak ci dam. Co, co za chujek, ale, ale w końcu e, da mi samochód, który oczywiście ma automat I wszystko tam ma automat, wszyscy taksówką jeździłem non stop I każdy samochód ma automat Jeden jakiś stary, e, pedalski samochód, który zawoził mnie na lotnisko Tym razem to niby Bentley e, To miał manuala, to, ale to, to naprawdę ten samochód miał chyba z 15 lat Ale tak to wszystko jest tam na automacie e, I ze względu na to, że tam... E, to jest o tyle fajnie, że w tym kraju, w tym mieście są wszyscy. Są wszyscy z różnych krajów. Ja, ja praktycznie każdego taksówkarza pytałem się, skąd jest. Jeden mówi, że z Pakistanu, z Etiopii, z Indii, z... no... no z, ogólnie z Emiratów, to żaden, żaden taksówkarz nie był z tych Emiratów. E, po prostu e, ludzie są to z całego tak w świata. W każdym kraju jest, to jest taksówkarze. To w Nowym Jorku też tam masz samych, wiesz, obcokrajowców na taksówkach, nie? Mhm. Nieprawda. Tak. Byłeś? Jeździłeś Oglądałem tak sobie w taksówkarz, więc wiem. No to... O, to wiesz... No bo ja byłam Ale super. O, jak super. Dojtek, jesteśmy jeszcze przy Hyde Wyobraź sobie, a już godzinę nagrywamy. No, ale Cześć. fantastycznie. Ej, Wojtek, a ja twój czas zabrałem na Hyde Parku. Kurwa. No. Ty, to jeszcze Wojtek, Wo Wojtek coś powie. Nie, właśnie Woj Wojtek może powiedzieć. Wojtek bo się przywijać chociaż. Powie, no. dobry, e, Wojtek, to włączaj Audacity i słuchaj jak opowiadam. No właśnie włączymy Audacity, bo tak pomyślałem e, Dobra, by, więc... E, więc ja tylko jeszcze chciałem dopowiedzieć i kończyć już swojego Hyde Parku e, pomału, że byłem właśnie na tym, najwyższym budynku na świecie. Eee... Arch, Al, al ja nie pamiętam jak to się nazywa, Po, po stronie mają te, te, Kalif, te nazwy. Al coś chyba. Tak, Burcz Kalif, jakoś tak. E, robi to wrażenie, robi to wrażenie, słuchajcie, tam jechałem 140, około 100, nie, około 125 pięter, czyli 4, około tam było 420 metrów do góry przez dokładnie minutę. E, w, połowie, w połowie tych pięter za, zatykało uszy. No i jak wyszedłem, no to ja mam trochę lęk przestrzeni, po prostu bo boję się tych przestrzeni, ciężko mi było stanąć przy krawędzi i poglądać to wszystko, ale robi to wrażenie i, i to jest takie miejsce, które po prostu jest e najwyżej założone i, i fajnie sobie na coś takiego popatrzeć. Jest dużo ciekawych rzeczy e tam do zrobienia, tylko mówię, trzeba mieć pieniądze. Jeżeli chcecie pojechać sobie na jakąś pedalską Hiszpanię, Tunezję czy, nie czy wiem, czy Maltę, czy Cypr, żeby po prostu siedzieć na plaży i nic nie robić, to tak, oczywiście, za 1500 zł zrobicie to, macie Ola na tydzień, nic nie robicie, na nic nie wydajecie, po prostu leżycie, nic nie robicie. A jeżeli ty chcecie nie, nie coś jednak pozwiedzać... W nie byłem. Jeżeli, jeżeli chcecie gdzieś pozwiedzać, pojechać gdzieś ja ja dalej byś, coś kurwa miał dopiero, tam byś się bał do krawędzi podejść, człowieku. E, nawet bym tam, e, moja nóżka by tam nie stanęła to wyobraźcie sobie, że musicie mieć jednak pieniądze na, na takie zabawy ja naprawdę przez ten tydzień zrobiłem za dużo, w ogóle nie odpocząłem teraz dopiero odpoczywam, bo wziąłem sobie wolne trochę, troszeczkę dłużej ale, ale myślę, że było warto aczkolwiek wolę Tajlandię niż Dubaj Ty, ja nie miałem, e, no. z tych 500 metrów y, tej kamerki GoPro tam do reklamówki i przyczepić, na spadochronie wyrzucić? <laughs> Nie, nie miałem Rafale, nie nie Jaki miałem byłby nie tego sens. No nagrać jak na Ale... 500 metrów. Tylko że Ale... jak byłem na tym, na tym najwyższym budynku, to to wszystko było oszklone. Tylko że kogoś bo nagra nagranie, by zobaczył, zobaczyłby nagranie na YouTube pewnie u kogoś innego, jakby... bo ja się boję takich rzeczy. Szkła. Oj dobra, uspokójcie się. E, dobra, więc e, to tyle, jeśli chodzi o mnie. E, e, poczekaj, będę sobie ja teraz. E... Muszę Wam to powiedzieć. E, hmm. Czytałem. Rafał, mamy czytałem, Ja wiem, że mamy gościa. Czytałem historykę, słuchajcie. Jak nie, jakiś... to nie jest żaden gość. Co? Jak jakiś gościu, który e, chciał, słuchajcie, w wieżowcu sprawdzić, e, znaczy udowodnić komuś, że szkło, które zamontowali w tym wieżowcu, jest super bezpieczne i nie ma się co martwić, że tam jest, wiecie, 300 metrów w dół, bo, bo budynek jest oszczególny. I że ono się na pewno nie rozbije. I się rozpędziło o korytarzu, wiecie, zajebał w tą szybę. Szyba się oczywiście nie rozbiła, ale wypadła z uszczelek i gościu na dół z całą szybą poleciał. <śmiech> <Matko> <śmiech> to jest po prostu. Nie, widzisz, dlatego nie powinieneś się tam zbliżać, bo te uszczelki <śmiech> te uszczelki są zdradliwe. Do, dobra, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, to tyle, e, Wojtku, co ty robiłeś e, przez ostatnie dwa i pół tygodnia O kurde, co? rzutem na taśmę. No przede wszystkim to w, w, wielbiłem imperatora i tłukłem, e, tłukłem herezję w domu. E, tak, tak, tak. No naprawdę try, try. powiem wam, że kurde, jest przy tym fan. Trochę nie miałem tyle czasu, bym chciałem, ale naprawdę jestem tak zadowolony, ale są też rozczarowania, wiecie, bo powiem mhm. wam, że. Na przykład dla mnie kampania jest trochę słabo zrobiona. Ona jest tak zrobiona trochę po łebkach. Dużo rzeczy jest takich widać, że po prostu nie, nie przysiedli do tego, tylko zrobili to trochę na takiej zasadzie, żeby... Ty, ale w co weź powtórz, bo nie załapałem. Dawn no-trójka, wiesz? Okej. Okay. No i po prostu widać, że to jest tak trochę pos pospiesznie zrobione w pewnych elementach, ale z drugiej strony te elementy, które mają działać dobrze, działają znakomicie. I naprawdę... Ło, jest grubo, jest grubo, także jeżeli ktoś lubi RTS-y i lubi Warhammera, to naprawdę to jest absolutny must have, y, na ten rok, i nie ma tutaj żadnej przesady w tym, co mówię. Ja nie lubię oceniać gier, bo ocenianie gier, to wiecie, to jest takie, y, no, siedem nie? A, a czemu nie 7, A czemu nie 8, nie? To jest takie trochę słabe dla mnie. Naprawdę każdy fan Warhammera i każdy fan rts musi Musi tą gremiać. No, także głównie, głównie tam tłukłem, tłukłem herezję we wszelkiej postaci. Mhm. A oprócz tego, oprócz tego wyszedł nowy battle pass do doty, bo skończył się winter i od razu w tym samym tygodniu wydali, wydali już takiego battle passa na International 2017. To jest turniej, który będzie w sierpniu. Koszt 9,5 euro. Czy, czy warto, to nie wiem. Oczywiście kupiłem sobie tego Butterpassa zresztą. No, no, oczywiście, no, te... ja, no oczywiście, no jak? No oczywiście, no. Z chłopakami z, z redakcji sobie kupili tym razem tym razem cała ta ekipa, co grała, co grałem, no do te to sobie kupowało, czyli 4 osoby. No i powiem wam, że, że to jest fajna fajna zabawa, ale jak to będzie na dłuższą metę to zobaczymy. Także jeżeli chodzi o gaming, to tutaj sobie dzieliłem, dzieliłem tą przyjemność Między właśnie... Między właśnie, Co mi tak pipko tutaj? Ktoś mi pisze co czas? Eee, eee, tak. sobie ten telefon. Wojtuś, a ty grałeś... Bo już dzwonił! Wojtuś, <śmiech> a, ty, a ty grałeś w Dragon Age Inkwizycję? A grałem widziałem nawet, że tą że grałeś 8 godzin bez przerwy, tak czy tak. No? No nie no właśnie tutaj wiesz, 45 minut właśnie w Hyde Parku opowiadałem o tym. Co myślisz? Wiesz co, ja ci powiem tak. Dobrze, ale ty już opowiadałeś To już jest, zgodę, to jest, to jest ciekawe, to jest ciekawe. Bo ja przyznam, że o droga graj, skurde, jest inkizycja no. jest bardzo fajna, bardzo fajna. Ale gdzieś w połowie gry przerwałem, znudziłem się i przestałem grać. Jakoś graniczne. Super. Wyszła. Dziękuję. Bez Komentarzy, Rafał. Bez komentarzy, Rafał. <laughs> Rafał. On no. już ci powiedział, co myśli, powiedział, koniec jedziemy dalej. Dobra, dziękujemy ci Wojtku, dziękujemy ci Rafał, słuchajcie. bo ja mam jeszcze jedną e... bardzo ważną rzecz, którą muszę powiedzieć. Aha, no dobra, sorry to Wojtku, no. Akurat. Byłem na imprezie te, te, techno, techno -zajawki. Ja od który techno ma po prostu bardzo głęboko i to wybrałem się na Skałka Festiwal 2017, gdzie w sobotę ubiegłą był jakiś... Ja nie wiem, co to jest, ja się na to nie znam, nie, ale to jest tak, jakbyście, wiecie, wsadzili łeb do garnka takiego wielkiego i ktoś w ten garnek by strzelał z kałacha. To mniej więcej było takie, takie uczucie. Nagrałem, zrobiłem nowe transmisję na żywo na Facebooku i naprawdę moi znajomi nie byli pewni, czy to nie jest fotomontaż, czy o co chodzi, ale byłem tam po prostu zawodowy. Nie? No, także, także nie, nie polecam. To było smutne. Dziękuję. To wszystko. Super, można, krótko można Słuchajcie, ze względu na to, że Myślałem, że Wojtka nie będzie W związku z tym myślałem, że nie będzie wiadomości To jednak Wojtek się pojawił Ale Wojtek nie będziesz mówił o żadnych wiadomościach Ze względu na to, że ja coś mam Chcę tylko o czymś powiedzieć, co się ostatnio w ogóle dzieje w naszej branży i, I przejdziemy do tematu głównego. Bo oczywiście po sprzedaży. E, więc słuchajcie, nie, nie wiem czy wiecie, ale ostatnio gry, które wychodzą, e, które wychodzą na naszym rynku, na nasz rynek, e, które mają słabe recenzje, e, firmy na ogół e, albo są rozwiązywane, albo po prostu zwalniają ludzi, albo robią coś złego z tymi rzeczami. I trafiło się CI, e, CI Games, czyli twórcom e, snajpera Ghost Warrior 3, słaba sprzedaż, już zastanawiałem się, czy będzie kiedykolwiek kontynuacja, dopiero sprzedało się 250 tysięcy egzemplarzy, bardzo mało. To nim się słaba sprzedaż, i, nie przytrafiła i, tylko słaba gra po prostu. Ale gra też była słaba Wojtku, nie wiem czy słyszałeś o tym, że ta gra potrafi się z dwie minuty wczytywać, bardzo właśnie duże problemy mają z optymalizacją tego i ogólnie po recenzjach gra jest dosyć słaba, ale ja chcę tylko Wojtku to przez to przelecieć tak jak ty, mhm. e, więc ja tutaj, newsa. dobrze no poczekajcie, e, więc, więc ogólnie gra ma bardzo duży problem i... I ogólnie firmy, które inwestują w tą markę i w tą polską firmę mówią, że nie widzą na razie żadnego, żadnej perspektywy tego, żeby wypuszczać w ogóle czwórkę i, i dla nich to po prostu nie ma sensu, więc marka mocno ucierpiała i być może już jej więcej nie zobaczymy. Kolejną taką marką będzie Hitman. Wyobraźcie sobie, że Square Enix pozbywa się... I o Interactive, firmy, która po prostu robi tego Hitmana, szuka dla nich tam jakiegoś nowego wydawcy, ale no nie wiadomo co z tym będzie i pomimo tego, że niby jarali się tym, że dzielili tego Hitmana na części, wypuścili go w tych sezonach i tak dalej, to jarali się, że tak dobrze się to sprzedało, a jednak coś jest nie tak ze względu na to, że Square Enix się ich kompletnie pozbywa, więc... Coś tam im próbują znaleźć, jakąś inną firmę, ale nie wiadomo co z tego będzie, więc marka Hitmana też no. jest dosyć mocno zagrożona. Poczekaj, Kali, jeszcze? bo będę jeszcze mówił o ostatniej rzeczy. Może no. mówimy o tym samym, czyli o, o Mass Effect'cie. Mass Effect. Tak, jest. E, tak. E, zobaczcie, że to są trzy gry, które. Hitman w sumie był dosyć, dosyć dobry, ale ze względu na to, że podzielili na odcinki, nie od razu, mi się nie chciało tego kupować i bardzo dużo osób e, mogło w tak to zrobić. Stopa trochę tym, no na ogół słabe gry, słabo się sprzedają i są problemy. Więc słuchajcie, być może to jest będzie nasz ostatni Mass Effect, którego zobaczymy. Jej zwanio bardzo dużo z Super. Tak, poprzednie trzy były, yy, były super. Ale to mogę coś tu powiedzieć, hmm, bo to, wiecie, no. to, to jest jeszcze... Ja wiem, że ci przerywam, ale od razu mi się nie wiem, czy Kurwa, słyszeli, no. ale Deus Ex, po ostatnim Mankind, Mankind Divided, yy, to chłopaki też stwierdzili, że odstawiają go na półkę i że już Deus Exa więcej prawdopodobnie nie zobaczymy, a przynajmniej nie przez następne lata. Więc to jest tak dobilne, e bo zamiast zrobić e e dobrą grę w uniwersum, którą wszyscy, które wszyscy lubią, to by po prostu, o, o kurde, z, zrobiliśmy głupią grę, to nie róbmy tego więcej już nigdy. Dobrej też już nie zróbmy, nie? No, w takiej zasadzie. Tylko, że e, chciałbym wam powiedzieć... E... Chciałbym wam powiedzieć, że jej już zrobiło pewne kroki, bo zaczęło zwalniać właśnie pracowników z Bioware Montreal, studiu odpowiedzialnego za Mass Effecta, przydzielają ich do innych rzeczy, zwalniają ich do innych studii, zwalniają ich, no i część tam została przy tym Mass Effectzie, bo jednak online cały czas jest i trzeba robić patche. Nie wiem, czy wiecie, ale udało mi się dojść do pewnych takich informacji, że na przykład dlaczego Andromeda jest taka zła. Przede wszystkim tam z poro ludzi się zmieniło po całej trylogii Mass Effecta. W 2012 odszedł scen scenarzysta, który był odpowiedzialny za całą, e, całą tą trylogię, która była wcześniej. E, później e, w forum Białera, zamknęli w 2016 roku i mieli już w dupie całą reakcję graczy i to, co oni sobie tam e, powiedzą. Poza tym bardzo dużo złych osób trafiło i było w tym Montreal Bioware znaczy to, to tam kto dokładnie był to, to, to nie ma żadnego znaczenia ale to były bardzo nieodpowiednie osoby i wydaje się, że przez niekompetencje ta gra wygląda jak wygląda no i oczywiście to, że wyszło e, chciała wyjść jak najszybciej e, tak czy siak mamy dosyć e, trzy marki dosyć znane i mocno zagrożone ze względu na to, że gry były bardzo słabe jakościowo i i, i, i, i zobaczymy, co się będzie działo z nimi w przyszłości. E, Okej. Okay. Słuchajcie, więc jedziemy dalej, bo chcemy powiedzieć troszeczkę Poczekaj, o tym, Christian, co... mam dwa newsy. O Boże, nie? no tak, brafa Rafa co... No dobra, ale to szybko, Rafał, szybko, Rafał, bo już dobra. za dużo mówiłeś. Starczy ci na kolejne dwa odcinki, no. Jeden news jest taki, że mamy świeżutką informację o tym, że trwają prace nad nowym Speedem, a stary wyszedł już półtora roku temu, więc to jest... Super. Yy, Druga? będziemy na początku czerwca mogli powiedzieć coś więcej na chwilę obecną dostaliśmy tylko informację taką, że yy, poza że tym będzie. co tam zawsze że tam będzie pościgi z policją dużo fajnie, bo wszyscy to lubią i tak dalej że będzie również jazda po bezdrożach czyli idą w klimacie trochę yy, też Forzy Horizon prawdopodobnie jeszcze bardziej mam nadzieję, że to nie będzie znowu yy, gra o jeżdżeniu w nocy bo była całkiem fajna pamiętacie o tym i mam nadzieję, że doczekamy się czegoś ciekawego a drugi news, bardzo aktualny bardzo fajny jest taki, że mamy kolejną wartą do przejeżdżenia promocję na PS Store i tutaj patrząc na listę tytułów i ich ceny, jakie się pojawiły jest tu kilka perełek do wyciągnięcia tym bardziej, że przechodzimy do kubki wstydu i właśnie te kubki wstydu możemy sobie wzbogacić o nowe tytuły Eee... Świetnie. <śmiewanie> Dzięki. Na co, na, co, na co mogę was ewentualnie tutaj, nie wiem, zachęcić? czy śpusz, Namówić. Tak? Eee... Świetnie. No. Ja na przykład nie grałem w nic od Telltale'ów, o czym wiecie, teraz w plusie jest cały, cała seria tego. No, może. Buh... No jedna z tych serii, tych, tych tych co się tam strzela niby i tak dalej. Boże, wypadł mi tytuł z głowy, sorry. zblokuje się w każdym razie całe wszystko. Czy są... Walking strzela? Walking Dead? Nie, nie w Walking Dead, tylko. Ale to, Walking jest Dead jest na Xboxie. No to Walking Dead a masz na Xboxie, a e, na, e, na, e, na games PlayStation with gold. jest na PlayStation w plusie jest coś innego. Tylko, no nie pamiętam co, bo, bo i tak w to nie grałem. Boże, no. ja wy jak w plusie kombinuję jak ta sieć telefonie, co oni sobie myśli, a wy macie te swoje plebsowe, to swoje plepsowe tą różne. Aha, no wszystko. Tak, tak Daj, nie, nie cwaniakiej no. Wojtek. Dobra, zajmij się swoją dodatką, dobra? dobra, dobra, no. dobra no. Nie Mówiąc bądź nieprzyjemny. Y, jakaś kolekcja Telltale'ów jest za 100 złotych, więc można sobie od cholery tych sezonów wyciągnąć za i nadrobić to wszystko jeżeli komuś się chce przykładowo Carmageddon który był u nas bardzo wysoko oceniany jest w tym momencie za 42 zł a to jest tyle co duży zestaw w McDonaldzie dalej mamy Deus przed chwilą wspomnianego, również fantastyczną grę, która była nisko oceniana u nas, ale jednak chyba warta jakoś tam przepchnięcia jest obecnie za 59 zł w wersji podstawowej Mamy Duma, mhm. który wciąż jest na mojej kupce wstydu i zaraz do niej dołączy, bo jeszcze nie kupiony, a koniecznie musi do niej dołączyć. Duma obecnie stoi za 59 zł w wersji podstawowej. O, to nieźle. Naprawdę hmm. nieźle. Naprawdę to jest dobra cena. Dobrze. E... Bardzo dobra. Dlatego zaraz się tam pewnie zaloguję i go kupię. E... Mamy tutaj jeszcze z ciekawych... O, tytułów... Rafał, będzie motywacja, żeby się ścigać, bo ja też nie skończyłam jeszcze Duma. Mam. Jeżeli, ktokol jeżeli ktokolwiek jeszcze nie, nie wciągnął się w Metal Gear V i, i go nie zaliczył, tak jak Krystian, to ma obecnie szansę zrobić to za jedyne 42 zł eee... Mam to, ale nie mam na to miejsca. No, mam no na to. przykład. Dobra. No, ja eee, ciebie, dobrze, komuś, może Rafale. Może być desk jakiś normalny, kupił. Eee, już kończę, bo to lecę z tym. Jeszcze no to ju już, czyli o... teraz, w tym momencie. Tym, co wy ostatnio recenzowaliście, całkiem niedawno, czyli to była świeża gra a mianowicie Warhammer End Times Vermintide jest za 79 zł, ale dla posiadaczy PS Plusa abonamentu jest za 54 zł, więc to też jest chyba niezłocenie. Ok. Okej. No. Dobra, możemy okay. także... już? Dobra, dzięki Rafale, słuchajcie, dobra, jedziemy dalej w sprzedaż. Sprzedaż, sprzedaż w tym tygodniu jest oczywiście bo musi być. Więc pierwsze miejsce Mario Kart 8 Deluxe, wyszła nowograna Nintendo Switcha, od razu ma pierwsze miejsce. Drugie miejsce jest Prey. trzecie jest nieśmiertelne GTA 5, czwarte to jest nowe Call of Duty Infinity Warfare, piąte miejsce ma LEGO Worlds. szóste jest Rocket League, siódme jest Zelda na... Switcha. Ósme miejsce ma FIFA 17, 9 e, jest Horizon na PS4 i 10 jest Forza 3 na Xboxa e, One. E, fajna ta sprzedaż, za czym jak Play się długo utrzyma. E, recenzje są mocno podzielone, e, ale wydaje mi się, że jest e, gorzej niż w Dishonored. E, I słuchajcie, temat główny. Dzisiaj, pro, dzisiaj tematem ben, be, będzie ogólnie łazienka, toaleta, czyli kupa. Słuchajcie, jak jest z tymi grami? Czemu, czemu to nam się zbiera? Czemu mamy tyle gier? Co z tym robić? Jak z tym walczyć? Dlaczego jesteśmy tak pojebani? To chcę zacząć. Ja, ja chcę zacząć. Ja, ja myślę, że ja to, co zacząć. w Chcę zacząć. że jesteśmy mi, no. pojebani, to jest właśnie, to wyczerpuje temat. Możemy się rozejść. No, to jest sposób. No. Wiesz, ja tak Chciał to wiesz, zamknąć w dwóch zdaniach, tak że on cały, wiesz, to temat główny Tak, bo przejąłeś się cały nie podcast On od razu wiesz yy, pomija tak zwane Ale ty to nawijasz po prostu Ale ja dzisiaj... no. Rafał nadrabiasz to, ja no, nadrabiasz to. W tym razie yy, tak. problem polega na matematyce. Yy, ponieważ czasy potrzebne na ukończenie gier, które wychodzą co miesiąc, są dłuższe niż suma godzin dostępnych yy, choćby w ogóle przez sam czas, który sam z siebie jest ograniczony, a jeszcze jak dochodzi na to, że musimy spać, musimy jeść i musimy na to jedzenie zarobić, no to jest już w ogóle pozamiatane No i, i niestety nie przeskoczysz tego kurwa, choćbyś nie wiem jak chciał, tak jak na YouTubie wszystkiego nie obejrzysz. No. Trzeba się skupić. a mm -hmm. wiesz jeszcze jak ci debile robią gry po 100-150 godzin. Co z tego, że taka gra jest fajna, bo cię potrafi wciągnąć naprawdę na długo. Potrafisz się wiesz dopiero po takim czasie porządnie wiesz zżyć, utożsamić z bohaterem i, i wiesz jest spoko. No, ale kurwa zabierać się za grę, gdzie od razu wiesz, że to będzie co najmniej 50 czy 100 godzin, to jest po prostu jak strzał w kolanowskiej rymie, no i nic więcej. Aha, a, głupo ty gadasz pan. Właśnie dla tym polega piękno, że jest na rynku kupa gier takich, gdzie możesz sobie, wiesz, przed kawą tam zagrać, zanim się woda ci zaparzy i ją skończyć a jest kupa takiej, które wymaga 150 godzin no to jest właśnie to, no każdy ma coś dla dobrze, siebie dobrze Wojtek, opowie opowiedz mi o tym pięknie, gdzie wychodzi tyle fantastycznych tytułów i po prostu masz yy, ale ty tyle, nie wiesz, tyle że tyle ogrania, właśnie, że... co się czajnik pełen wody gotuje to tyle trwa jedna runda w dotka no właśnie, do nie tego zupełnie. zmierzam, Zauwa, że, ja że miał, więcej, e, opowiedz mi historię człowieka, który, wiesz, mając y, trzy zajebiste premiery w miesiącu, mega zajebistych tytułów, wiesz, odpala do ignoruje te tytuły kurwa i, i mówi, że, wiesz, że nie ma czasu nagrania. No, ale no. ja nie mówię, że ja nie ma czasu nagrania. Ja mówię, że ja po prostu, słuchajcie, albo chyba zapominacie o jednej rzeczy. Po co my gramy? Do przyjemności. Zabawy. Do nas rozrywka, no właśnie. Więc zrobisz to, co ci się podoba. No, no dobrze, Wojtku, Czas? grasz dla tej roz, r, r, rozrywki, tak? Ale, ale wiesz, że powiedzmy, w jednym miesiącu wyjdzie ci nowa dotka, Czemu? nowe trzy warhammery, i, i niech wyjdą nowe trzy totale. I co w tym, ty w tym momencie robisz? No, ale to, jest trochę to już nie dobra. będzie przyjemność, to już, tak, i bo i ty będziesz chciał Europa to ale słuchajcie, to jest kiedy jesteś w jednej nocy, ale z czterema dziewczynami i nie masz czasu wszystkich oblecieć i musisz wybrać, no no albo wszystkie wpakować do jednego łóżka chociaż tak mi się nie zdarzyło słuchajcie, to jest ale nie, nie, trochę według mnie to jest podoba mi się twój punkt widzenia, mów dalej dywne założenie, że musimy zagrać każdą fajną grę ale to wtedy byś grał 30 sekund w każdą grę tak, dokładnie, to jest tak mi ci powiedzieli, że chcecie przeczytać każdą dobrą książkę na świecie to jest po prostu nie się. niemożliwe, się nie da, no bo byście, byście musieli zacząć od starożytności lecieć, nie? Gdzieś tam można by na platonie zacząć. No więc sorry, ale to jest po prostu technicznie niemożliwe i wybieramy sobie to, co lubimy, to, co nam sprawia największą przyjemność. Mało tego, ja wam powiem, że ja czasami łap, teraz już trochę mniej, ale łapałem się na tym, że że kiedy miałem jakąś grę zrecenzować albo miałem coś tam z nią zrobić, ja nie potrafiłem czerpać z przyjemności takiej. Ja oczywiście cieszyłem się, fajnie było, ale Gdzieś w tle głowy zawsze było to, że muszę patrzeć na nią trochę inaczej, muszę patrzeć okiem krytyka i niektóre rzeczy, które grając sobie dla czystej przyjemności po prostu bym olał, grając dla recenzji nie mogłem olać i one mnie w <ścoughs> tym bardziej irytowały, tak? Nie, ale nie wiesz, jak my płatne recenzje robimy grę. na Bezimiennym, jak nam dają grę, to my oglądamy na YouTubie czy, czyjąś recenzję, bo to zwykle jest jakieś gówno <głos> i wtedy, wiesz, parę minut Rozumiem. opowiadamy. Jest spoko, znaczy, nie? ja bym w ogóle uciął ten wątek. Po Ej, ten nie, nieprawda, ja każdą... w cisnę i będę cały weekend zamknięta. Ej, nie przerwajcie Wojtkowi, Rafa właśnie w ten sposób zrecenzował. No le leć Wojtku. Ja chcę tego powiedzieć, żebyśmy nie, nie od odcięli się od takiego myślenia, typu, że musimy zagrać w każdym dobrą grę, bo to jest fizycznie niemożliwe, natomiast na pewno kupa takich gier, które chcielibyśmy zagrać, a z jakiejś przyczyny nie gramy. Ja na sam na Steamie mam, nie wiem, z 200 tytułów, może 200, nie wiem w sumie ile mam tych tytułów, nigdy tego nie liczyłem, ale jest tam mnóstwo gier, które kupiłem z myślą, jezu, ale sobie to zagram tam za tydzień, albo dwa, jak zagram już w to, nie, i to, i to. I nagle, o, słuchajcie, ja mam pełną historię no, ja kiedyś, kiedyś zobaczyłem na promocji Splinter Cell, to było chyba, nie wiem, czy to był Double Agent, czy, czy, czy ten ostatni Splinter Cell, już teraz nie pamiętam, ale któryś tam Splinter Cell. I mówię, ło, nie, no to sobie muszę kupić, taka dobra okazja, nie? No i loguję się tam do tego, do tego ichnego Uplaya i nagle patrzę, ja mam tego Splinter Cell, nie? I teraz to rozkmina i mi się poszumiało, że faktycznie kupiłem sobie już tego Splinter Sela kiedyś na jakiejś promocji na Steamie, tam, czy tam, czy nie, na Steamie, czy gdzieś tam na jakiejś promocji, i po prostu mnie zatkało, nie? Mówię, kuźwa, co? Zapomniałeś, że kupiłeś sobie grę? Tak, zapomniałem, że kupiłeś. I to jeszcze takie hit, I to nie zwala, to później w Od razu to zrobiłem, oczywiście, ale wiecie, jak ja się ucieszyłem jak dziecko. Ja byłem ucieszony jak dziecko, jak sobie to zdałem z tego sprawę, nie? Więc co się dzieje? To... To ja wam, ja wam powiem kiedyś, że jak przyjechałem do Anglii i za, zacząłem tutaj pracować, to to strasznie się rarałem z, dostęp, z dostępności tych wszystkich gier. Że ja, ja, ich, ja je mogę kupić wszędzie. Ja, no normalnie pęczki jakiegoś za pudarmo, śmiesznego. Śmiesz, tak, idziesz do jakiegoś ma, małego Tesco, no normalnie gry są wszędzie. No i, i wyobraźcie sobie z taką sytuację, że kupiłem sobie, doskonale to, no, to pamiętam, Rezystensa 3 na PS3 dałem za niego 45 funtów więc, no, ogólnie ja jak za premierówkę po dwóch tygodniach słuchajcie, po dwóch tygodniach w końcu od, odpieczętowałem tą płytę i wrzuciłem to sobie na playkę trójkę i widziałem że pobiera się patch 940 mega, a chciałem strasznie pograć online e, widziałem, że pobiera się patch 940 mega, ze względu na to, że miałem mały internet, wyjąłem tą płytę i już nigdy jej nie włożyłem nigdy więc y, to też jest y, właśnie to, co Wojtek mniej więcej mówił. Akurat Wojtek zapomniał, ja miałem inną sytuację. Mm. I, ale po, pograłem przynajmniej w tego Dobra no, Argenta? Od, od razu przyszedłem od razu. Jak po prostu zobaczyłem, Aha, że na, bo ja byłem taki nakręcony, że od razu to odpaliłem i chyba tam w jakiś jeden weekend przyszedłem co loka zrobiłem. Nie? Mhm. A to był blad. Moja Black najbardziej wstydliwa historia, jeżeli chodzi o takie właśnie kubki wstydu i gry, które były i, i powiedzmy się nie dokończyły. Pomijam w ogóle kwestię tego, że nie wiem, na przykład bratu kiedyś pożyczyłem PS3 na wakacje, bo, bo i tak wtedy nie miałem czasu grać, a, a on miał wolne. On sobie wtedy, po, nie, pomimo że nie miał konsoli, poleciał za własne pieniążki gdzieś tam wypracowane, kupił sobie y, nówkę Skyrim'a na, na premierę, więc y, wyjebał tam dwie stówki pograł tego Skyrim'a, przeszedł całego zadowolony, szczęśliwy ja tego Skyrim'a mam do dzisiaj na półce nigdy go nie odpalałem, pomimo, że ta PS3 jeszcze długo działała i wiecie takich gier mam kilka, które tam leżą pomimo, że raczej ja nigdy nie kupiłem nowej gry, która nie została odpalona jeżeli chodzi o PS3 czy PS4 nie liczę oczywiście tutaj tego, co za darmo wpada z plusa, do tego zaraz przejdziemy ale Najbardziej chyba taką wstydliwą sytuacją i, i, i pamiętliwą jest to, że pożyczyłem kiedyś od kolegi Metal Gira 4 na PS3, który do dzisiaj jest u mnie na półce. Na szczęście kolega nas nie słucha i się nie upomina. To jest ta ej, druga ej, półka, ej. też wstydu, ale to nie jest ten też wstydu, wstyd. wstydu, ale, ale wiesz, to są zdobycze. Ale innego! Nie. To są, to są łupy wojenne, w każdym razie. Nie, y, ja tego Metal Gear trzy razy próbowałem gdzieś kupić i się okazywało, że go nie ma, bo, bo ten Metal Gear faktycznie skończył się w pewnym momencie na półkach. Winny się tłumaczy, no. Rafał, ale, ale przejdź do rzeczy. Chodzi o to, że y, wtedy ten Metal Gear był zakończeniem historii i w związku z tym ja nie potrafiłem usiąść do niego i go przejść, połknąć w tydzień i, i go zamknąć, tylko robiłem sobie takie sesje, że bardzo powoli zaglądałem pod każdy kamień, żeby, wiecie, za wszelką cenę ta historia się nie skończyła, żeby mi to dawało e, frajdę tam przez, przez... rok się prawie pierdoliłem z tą grą, nie? I, wiecie, odpalałem ją sobie tam raz w miesiącu, kiedy miałem święty spokój, że nikt mi, kurwa, nie zadzwoni chociażby, wyłączałem telefon i żeby, wiecie, wszystkie tam słuchałem rozmówki i tak dalej i tak dalej. No i doprowadziło to do tego, że powiedzmy nie wiem, dwie trzecie, trzy, trzy czwarte gry już y, przeszedłem i się konsola spierdoliła i nigdy się nie naprawiła. No i Musiałem dokończyć grę na YouTubie i, i, i to jest właśnie taka wiesz, kubka wstydu, która boli, nie? Że mam świadomość, że tej gry nigdy nie skończyłem. O, to ja też mam taką jedną grę, słuchajcie. Mam jedną taką grę, którą muszę koniecznie przejść i e, to jest Halo 3 ODST. E, to jest gra, która stoi u mnie na półce i płyta, e, nie wiem dlaczego, Xbox jej nie czyta. I ja nie mogę jej zainstalować, a ja muszę tą grę przejść, bo ja muszę przejść wszystkie Halo. Bo tak jak mówiłam, ja e, straciłam mój profil, na którym miałam wszystkie te gry e, zrobione i teraz robię je od początku i to jest moja osobista kubka wstydu, bo ja uważam, że te gry muszę przejść po prostu. Mhm. Ale ty już je przeszłaś, e... tylko to zginęło, czy? Tak. Yy, kiedy się przeprowadzi... przeprowadzałam z Anglii do Polski, nie można było przenieść ze sobą profilu. A on potem został po jakimś czasie usunięty z bazy już nic nie istnieje. Nie było no ale, ale, ale już je masz zaliczone jakoś gdzieś tam jest Ale filmu, wiesz nie? co, tak, ale ODST to jest jedyna gra, której ja nie przeszłam w trybie solo. Okay. Więc ja chcę ją przejść jako samotny wilk Dokładnie. na poziomie legendarnym solo i nie mogę tego zrobić, bo mi się płyta nie instaluje, a ja nie mogę tej płyty <grych> nigdzie znaleźć. Więc e, jeśli ktoś tali. ma, to niech pożyczy, ja sobie zainstaluję. <grych> To też jest jakieś wyjście. E, dobra, e, słuchajcie, f, f, fajne, fajne macie historie, wszyscy fajne, ale do, to nie chodzi o to. E, słuchajcie, czemu mamy kubki? W, w ogóle, czy macie swoje kubki i czemu je macie? I tak. czemu je dalej kolekcjonujecie? Słucham, Ja kasi, czemu? Mam, tak, e, czemu mam kubkę wstydu? E, przede wszystkim dlatego, jak powiedział Rafał, to jest kwestia tego, że ja nie mam tyle czasu, ile mam gier, które chciałabym przejść. naprawdę. To jest y, niemożliwe. Jest tyle dobrych, ciekawych tytułów, które chcę się przejść, że y, aż trudno tego nie zrobić. Wiesz, ja y, w tym miesiącu mi doszło chyba 13 nowych gier. 13 nowych gier! Kiedy ja mam w to grać? Kiedy? Żeby Kiedy? zrobić głupie podcasty, to możesz grać. No. <głos》głos》głos》głos》> nie, ale widzisz, Pytajcie, szlicie, ja też że... muszę odpocząć od grania, ja mówię z wami o graniu, ale ja w tym momencie nie gram, tylko jakby odpoczywam od tego grania, nie patrzę na żaden ekran, tylko sobie tutaj po prostu siedzę i rozmawiam z wami tak, nie, nie, nie, no dobra, nie zasuwam żadną grę w międzyczasie. Christian, Christian zadał pytanie, dlaczego? Skąd muszę się bierze, że, że jest ta kubka wstydu? Moim zdaniem, yy, Kluczem tutaj do, do odpowiedzi jest dystrybucja cyfrowa, dlatego że w momencie kiedy nie było takiej sytuacji, że tak jak dzisiaj mówię, że jest promocja na, na PS Store i można sobie, wiecie, włączyć w telefonie apkę i w ciągu 5 sekund tą grę kupić i jeszcze nawet nie włączając konsoli, zacząć ją pobierać sobie na konsolę, żeby ona tam czekała już na nas, nie? czy tam zostawić w kolejce gdzieś na koncie, za grosze, bo, bo 40 zł to jest tyle, co jak powiedziałem duży zestaw w maku zbonusowany o ciastko z kawą, no to kurwa, no to, to nas nic nie kosztuje robimy to bez żadnego wysiłku, a potem ta gra czeka i leży, tak? Potem Cię Wojtek, ma, tak. Potem ja Wojtek mówi, że ma 200, 200 gier na Steamie, powiedzmy, bo, bo właśnie kupuje w ten sposób, że nie wymaga to od niego, wiecie, tak jak kiedyś było, że muszę pójść do sklepu, wyciągnąć 100 zł z portfela wydrukowane, bo przecież nikt nie czyta karty jakiś czy czegoś takiego i, i wziąć tą grę, położyć pani na ladzie i zapłacić jej tą stówą, tak? Wtedy to było o wiele trudniejsze, o wiele bardziej wymagające, ewentualnie założyć jakieś tam ultimie, czy w czymś zamówienie, poczekać na kuriera dwa tygodnie, to było zupełnie co innego i wtedy tych kupek wstydu nie było, bo musiałeś zrobić tę całą e, zabawę, żeby tą grę kupić, przychodziłeś i grałeś w tą grę i, i dopiero ją odkładałeś, nie? A to A teraz... ja ci powiem, że, że kiedyś nie było kupek wstydu, to bym się nie zgodził, bo ja jeszcze jestem starym komodorowcem, wiecie, były kiedyś takie urządzenia jak liczydła i komodora, nie? komodora? Takie i to... amigi. Tak, tak. Ja za Migi też mam jeszcze gry, których nie skończyłam. I naprawdę, i tam też były kupki wstydu, a to się kupowało gry na kasetach, więc halo. <laughs> to, to trochę... No. I kręciło się głowicą. Ale, ale wiesz, ale wiesz, kupowanie gier na kasecie, na komodorkę na też nie miało, nie było tym samym, wiesz. Ja na PC, kiedy był okres, wiesz, wszędobylskiego piractwa na początku, wiesz, lat 2000 milenium, no to wtedy kupowało się, wiesz, na jednej płycie na, na stadionie, wiesz, 15 gier, zestaw, nie? po z powycinanymi, wiesz, tam dialogami i filmikami, żeby zajmowały po 100 mega, czy po 50 i, i też od razu kupując taką płytkę na dzień dobry miałeś kupkę wstydu, nie? Bo to była, wiesz, jakaś tam yy, składanka, ale, mówiąc, ale no to... mówiąc o konsolowcach, tak jak wiesz, ty Wojtek ale nie, nie właśnie tej mówiąc, tej to mówiąc o konsolowcach, sorry, to że ci grając, Ej. wiesz, na oryginałach zawsze to tak wyglądało, że musisz te 200 zł, pójść do sklepu, zdobyć tą grę i jeżeli chodzi o tą część to naprawdę znam mało osób, które miały w tamtych czasach PS1, PS2, realną kupkę wstydu, jeżeli chodzi o gry oryginalne kupowane na płytach. Wtedy takie rzeczy były o wiele rzadsze. No, tak, ale ty to mówisz o, o kwestii ceny. Bo zobacz, bo ty tak powiedziałeś, no 40 zł ale to, to ma jest tyle, co to, to jest tyle, co tam duży zestaw w maku. No, ma ja znaczenie. nie wiem, ile tam kosztuje duży zestaw w maku, ale że 40 zł to w kurwę drogo. A druga sprawa jest taka, że że 40 zł za gry to nie jest tanio. Cztery kebaby. Ej, bo, bo Cztery kebaby. Ja wam coś powiem, bo, bo my, bo my no patrzymy przez pryzmat no Myśmy kiedyś już rozmawiali na ten temat, ale 40 zł to jest normalna cena za grę. Znaczy inaczej. My mamy po, to po jaką kurwa jest punkt, 260? No właśnie, to jest cena zawrotna, więc ludzi, którzy by mieli kupować gry za 4, 260 zł, czyli nie wiem, za jedną piątą swojego miesięcznego wynagrodzenia w, w, w Polsce, prze, przeciętnego tam jakiegoś nie, gościa, no to to jest bardzo dużo pieniędzy. 40 zł to jest nadal dość dużo, ale to już jest przystępnie. A mi się wydaje, ja bym tutaj pociągnął w inną stro stronę troszkę ten wątek, że kubki no. w studiu rosną nie dlatego, że jest tak łatwo, kupić, ale to też, na pewno też ma to wpływ jasny, nie? nie mówię, że nie. Ale jest jeszcze coś innego. I to już powiedział o tym Krystal na, na samym początku. My po prostu jesteśmy pojebani. I ja nie mówię tego z, z, dlatego, że, żeby sobie zażartować, tylko tak jest. Ale słuchajcie, to jest po prostu ta pozytywna korba My jesteśmy kolekcjonerami też w pewnym sensie. My byśmy chcieli o, świetnie, to wszystko... My byśmy świetnie. chcieli to wszystko zagrać, jasne. Ja teraz sprawdziłem, na samym Steamie mam 202 gry, nie? My się cały czas oszukujemy, że te wszystkie tak. gry, co to się pałętają, to my je przejdziemy w końcu. No, Chociaż podstawkę, tylko, tylko Golden Puffa, tylko główne questy, nic więcej. Yes. No, no nie. Właśnie, <śmiech> właśnie. Ale to nas, <śmiech> wiecie, to jak ja sobie patrzę, to ja jestem taki zadowolony, fajnie, że to mam, nie? O, nie, o, o co to mamy tutaj, no nie wiem, pierwsza z brzegu. Yy, na przykład Bastion, Tyle dobrego się naczytam i na tych, że ale bym sobie kiedyś zagrał. Ale nie zagram nigdy, nie? Nie wiem tam, chybił, trafił tam. Ej, tam no nie tak no tak O, Crisis 2, dwójka. U mnie znaczy trójka, Kraj z trójka jest u mnie na płeczce wstydu. Jedzimy tam, nie, chyba trafię, zamykam oczy, klikam na jeden tytuł, co to mamy? A nie, Maxa Payna przeszedłem, To przepraszam, Max no, Okej. Okay. Ale, ale ale wiecie o co chodzi, że to mamy, nie? To fajne, tak. Nie? Wojtek, ja, ja to w ogóle mam zamknięte koło bo ty mówisz w ten sposób ja tak, przyszedłem un, trzy Uncharted'y i tak sobie myślę, kurde, pograłem w czwórkę czwórka już wyszła, no nie wiem z, z pół rok roku, temu. już już prawie rok temu i bym pograł w czwórkę ale tak sobie myślę, no tak, ale n, n, e, Naughty Dogs e, wydało jeszcze przecież wcześniej The Last of Us, mam The Last of Us więc mówię sobie, najpierw pogram w The Last of Us a dopiero hmm. później w Uncharted'a cztery tylko, że. Kurwa, Krystian, czy ty us... nie pograsz zbyt w szybko? Grę, bo. Na PS4? Bo, bo, nie bo teraz gram w, w grę Wiedźmina. Ani kurwa w Nissin. Przeszedłem Ante... czartery i w... przeszedłem wszystkie Gadowłory. Oj, spadaj, Rafał. Grałem w dobre gry. Tylko, że dobre gry. To nie gry ma czasu, gry są czasu. Ale. Długie, nie, nie, macie, nie macie wrażenia, że dobre gry są długie? Krystian, ale ty sam ostatnio powiedziałeś, że spędziłeś, pod, spędziłeś w tygodniu 50 godzin grając w FIFA. Te 50 Ta, godzin jest mogłeś. Dobra. Tak, ale mogłeś to wcisnąć w grę z no. kubki wstydu, a tego nie zrobiłeś. Dlaczego? No nie, no, a i, i, to, i, i to, też. Myślę, że to też. No, chy, dla te, idzie to jest o to samo pytanie, też. co do Wojtka, dlaczego gra w DOP? Dlaczego Rafał Czy... bez przerwy wraca do Wiedźmina? Dlaczego ja gram w halo, które już przeszłam, zamiast ruszyć swoją kubkę wstydu, która jest też całkiem duża. Dobra, ja mam dwie ja tytuły Girsów w ogóle nie tknięte, nie skończyłam Duma, e, Halo Piątka stoi nawet niezainstalowana jeszcze na dysku, e, New z którego ale nie skończyłam, ja trójka e, Girsów wisi w ale, powietrzu, chociaż to ja już zrobiłam wam... kiedyś. E, dobra, e, e, nie Kari, mówiąc o ani, pierwszym ani... Outlastie, macie... którego nie skończyłam, bo ja nie mam okay. czasu. Ale ja nie mam okay, czasu, okay. bo ja dalej gram w gry, które już przeszłam. Dokładnie. I właśnie nie macie właśnie... Bo ja tak mam. Ja czasami wolę sobie pograć w coś, co jest przyjemniejszego, co znam, i w co lubię grać, niż brać się zagatunkowo. Ja, ja już wiem, że dla Last was będzie grą ciężką. W sensie muszę w nią wejść, muszę trochę ją poogarniać, muszę się trochę tam wczuć. A ja wiem, że jak sobie odpalę meczyk -fifkę, to to jest łatwe i przyjemne. I właśnie grając w nowe gry, ja mam właśnie takie wrażenie, że no muszę w ten tytuł wejść i, i, i potrzebuję na niego czasu, ogólnie czasu i w ogóle przestawienia się wszystkiego. I też z tym mam problem. Nie macie tak, podobnego problemu, no, tak, że wolicie to... zagrać. Grew dotkę Cześć, na przykład rundkę. No, no, wiesz, ładnie. misyjkę w halo. Bo, bo, ja tak wracałem, Ja tak do wyścigu wracałem, no. wiesz, do Need for Speed'a wracałem setkami, bo Wiedźmin jest złym przykładem, bo ja Wiedźmina grałem dopóki go nie skończyłem. Jak go skończyłem, to już do niego nie wracam. Tyle, że po prostu się w tym świecie długo pierdoliłem, ale wiesz, yy, na PS3 jeszcze miałem zainstalowanego crasha Bandicota trójkę i, i zamiast grać w jakąś nową grę, którą miałem na płycie, to odpalałem tego crasha, którego już przeszedłem 15 razy, wiesz, na, na Play'aku jedynce, bo, bo właśnie to było coś co się zna, wiem co odpalam i, i wolę wiesz y, wolę zjeść tego hamburgera w maku, którego znam i jest dobry niż wiesz niż jechać do jakiejś nowej knajpy i tam się zastanawiać co zamówić w ogóle, czytać menu i, i tego typu rzeczy i to tak. faktycznie to, to jest coś takiego że po prostu bo my, bo my jesteśmy, to powiedzieliście też my jesteśmy pojebani, bo my odpoczywamy przy tych grach, które lubimy Wiesz to no. też tak, że... Ja że... czytam te same książki po kilka razy, tak? jeżeli już Tak, ja ją czytałem, bo to są rzeczy, wiesz, które i, dają i nam są komfort. obleciałem, bo to jest tam już znane mi doświadczenie, kojarzy się z przyjemnością, wiem, y, czego się po tak, spodziewać, tak. tak? Więc jest trochę jakiegoś takiego y, stresu. Tutaj mamy nową grę, ale wiemy, że y, nie do końca mi się to spodoba. Krystian patrzy na The Last of Us, kurczę, wszyscy mówią, że zajebiste, a Rafał mówi, że chujowe, kurwa, czy nie będzie tak jak ten, że zmarnuje pół... pół... Nie, Rafał się czasu. nie zna, Rafał. No, w każdym razie... Ja bym chętnie w to zagrała. Rafał, daj pograć w The Last of Us. Sprzedałem. To jest jedyna gra z PS4, którą kupiłem i sprzedałem, bo nie była warta tego, żeby stać na półce. Yy, no to słuchaj, to ja wam jeszcze powiem o czymś... O, przepraszam, bo ci tak się wtrąciłem, no myślałem, że kończysz, no. Dobra, dobra znaczy, Nie, no chciałem prostu, przeskoczyć do kolejnej rzeczy, bo tak, mamy podsumowanie. Ale w, w, w Wojtek chciał coś powiedzieć, wiem. Nie, nie, to. No a, ja apropo, też bym coś tej, a propos tej FIF-ki i tak, tam, że nie nagle chce. 50 godzin pisgażnia FIFA to i, i analogii do Doty, wiecie, bo Dota u mnie pełni trochę inną funkcję, chyba, niż, niż, niż FIFA. Chociaż na pewno bardzo ważną rzecz, Kali mnie, powiedziała, no. że. Tak, niż, niż FIFA u Ciebie. Kali też bardzo ważną rzecz powiedziała, że, ona, że, to, że to są takie nasze strefy komfortu. My lubimy sobie do niej wejść, nie? tam się zagnieździć i sobie tam pograć, jest fajnie. I dlatego, że wyzwania jakie są, to one są, no one są w obrębie już tego, co rozumiemy, co znamy. Ale Dota akurat u mnie pełni trochę inną funkcję. Ona pełni funkcję taką yy, nie, socjalną bo można powiedzieć bo ja po prostu gram z znajmymi tak z myślałem, że to powiesz ja tak, gram z ale z myślę i z że by się nie chciało nie myślę że nie powinniśmy tutaj w ogóle wciągać tematu multiplayerów bo to że tracimy czas na multi przecież Krystian też nie gra przecież chyba sam tylko po multiku gdzieś tam strzela meczyki, nie tak, ale, ale ja też nie gram po siedzi. nie grał. Nie, macie, nie grał. Ale domyślam się, że nie, to nie są wasi przyjaciele, wasi przeciwnicy, z którymi siedzicie jednocześnie na jakimś tam... Nie, ale ja mam swój to, team online'owy, nas jest ósemka i my nie. jako jeden team gramy przeciwko innym ludziom. I tak samo mam w Gdumie i w wiesz. I ja gram tak. zawsze z jakąś ekipą, która lubi tą grę i raz na jakiś czas się umawiamy, raz na miesiąc i robimy posiadów. Cały dzień w Duma, a na, na multi, albo cały dzień w Halo, albo w coś tam. I ciśniemy sobie w multi. To ja wam coś powiem, I nikt I nikt nawet ja nie się... pomyśli, to... żeby grać w kampanię, no. Ja wam coś powiem, bo mi się przypomniało, jak byłem, wiecie, nie jakiś czas temu robiłem wywiad z takim panem, który grał, gra w brydżę, jest brydżystą. Nie, przepraszam, szkacistą, gra w szkata. Bo brydż to, szkat to jest taki śląski brydż. I w... Jeden pies, no. I... Tak, i nie, ale nieważne, nie o to chodzi. I ja w tego szka... robiłem z nim wywiad. Siedziałem w knajpce, w którym cała ta sekcja w Wródzie Śląskiej skata, różnie w tego skata, tam jest kilkanaście osób, takie zazwyczaj roczniki, takie starsze raczej, nie? I oni, wiecie, łupią w tego szkata, i ja po prostu siedzę i podczas zachwytu, że oni, słuchajcie, od chyba 30 czy 40 lat. Spotykają się i grają w jedną, tą samą grę karcianą. A ten facet, z którym ja rozmawiałem, gra od lat pięćdziesiątych. I najlepsze było to, jak przyszedł do niego. Żyj ten jest słaby, nie? No, Bo on się nazywa, nazywa Alfred Zieli... on, się... on się nazywa... słuchajcie, on się nazywa Alfred Zieleński. Przez sympatyczny koleś, nawet na no, ten wywiad ubrał się w krawacik z kartą, nie? Z asem. Bo mówisz, trzeba być reprezentatywny. I norma... i wiesz, przychodzi nagle taki jakiś jego, Fumfel, nie? Oboje tak do, dobrze po 70. mówię, Alfred, piero nie, to idziesz, bo hopie, my na ciebie czekamy, nie? A ja już idę, nie? Ale hopie, nie? Bo wyraźnie gdzie czekać. No idziesz, albo nie, bo kurde, my tu przyszli grać, nie? Słuchajcie, oni by tak najerani, jak my na te nasze dotki, fifki i te inne po prostu gry. Naprawdę, to jest ten sam poziom korby. Chociaż się no nie wydaje. A to jest jedna i ta sama gra od tylu lat. To co takiego jest? No chodzi tutaj o tą rywalizację, nawet jeżeli to jest rywalca tylko między sobą, tak, że ja sobie tam... Ale co to jest za... też ich strefa komfortu. Tak, tak, tak, oni tak, się tak. znają 30 lat, bo w każdy piątek siadają i grają razem w karty. I Dokładnie. to nie jest ważne, Dokładnie. w co oni grają. Ważne jest to, że siadają i grają razem. Otóż to, otóż to. Więc to jest to, nie? To jest chyba ta, ta, ta, ta największa przyjemność. I gdybym ja teraz do nich poszedł i powiedział, ej, zagramy w Magic the Gathering, nie? Bo to jest fajne, <śmiech> to, po prostu... Wojtek, dawaj! Wiesz co, nie? Oni by po prostu. Dawaj by gramy w Słuchajcie, to no tak skosani. podsumowując mamy powiedziane, że po pierwsze kubki wstydu się robią przez to, że jesteśmy pojewani, tak? Bo mamy korbę na, na punkcie tych gier i sobie kolekcjonujemy. Po drugie mamy powiedziane, że wynika to z tego, że są obecnie mega łatwo dostępne i że siedząc na kiblu możemy sobie kupić nową grę, bo jest promocja i robimy to bez żadnego wysiłku z telefonu, a dodatkowo są tanie. Po trzecie mamy kubkę wstydu dlatego, bo bo co tam było, bo mamy multi, tak? I, i lubimy się e, czy w jakiejś grze singlowej, czy w grze multi zamknąć w swojej strefie komfortu e, i, i powiedzmy wrócić do niej zamiast rozpocząć nowy tytuł, bo wymaga on od nas jakiegoś zaangażowania, a tutaj czy z kwestii czystego relaksu z kimś obcym, bądź w singlu, bądź e, właśnie ze względów socjalnych, chcemy sobie coś tam odpykać. E, co jeszcze może powodować... Poza tym to, nie zawsze, to... wiesz... Znaczy, nie zawsze ja, ja... gra, którą kupisz, jest grą, w którą w tym momencie chcesz grać. To jest też, gra, w którą też. wiesz, że będziesz kiedyś w danym jakimś tam momencie chciał zagrać. Kiedy będziesz miał doła, kiedy nie będziesz miał na nic ochoty, kiedy będziesz miał wakacje, kiedy będziesz miał urlop, kiedy będzie długi weekend, wiesz. To jakby e, to jest gra na później, a czasami plany się zmienią i ta gra po prostu musi poczekać, bo e, plany ci się zmieniły, tak? No różnie bywa. No dobra, taki, taki Ale... gazyliard różnych bo, bo, bo, bo, bo czynników. To zamknąć jeszcze taką klamrą jedną i w sumie pytaniem do Wojtka, bo bo wydaje mi się tutaj najodpowiedniejszy. Eee, Oczywiście, że tak, no bo ja. Bez urazy. Eee, bez tych naszych kubkach wstydu myślę, że są też gry, których tak naprawdę nie kupiliśmy specjalnie i świadomie. Ja mam swój abonament w plusie wygrany cudownie i tak naprawdę cały chuj z tych gier, które tam się pojawiają w niego grałem. Można na palcach jednej ręki policzyć, a reszta po prostu leży i pachnie nawet z kwietniowych, z kwietniowych wydaje mi się, że nawet ich nie ściągnąłem, bo w końcu mi się nie chciało, tylko te majowe dopiero ściągnąłem, nawet nie pamiętam co było miesiąc temu. Podejrzewam, że na Steamie jest to samo, tylko się to nazywa Hump, jakieś te bundle różnego rodzaju mm -hmm, i kupujemy dla dokładnie. jednej gry, a ja dostaję 5 tak. różnych, więc jak masz tam nie wiem 200 ileś tytułów, to ile z tych gier tak naprawdę kupiłeś, a ile dostałeś w gratisie? Wiesz co, w gratisie to nie dostałem wielu, no bo tu mówisz o free-to-playach, a nawet na handlu bandlu jednak tego dolca tam... Tego nie dolca płacisz. ale mi chodzi więc, o to, że wiesz, skupuj. że ty bandla kupujesz do tego, no, bo tak, tak. przede wszystkim jeden tytuł cię kusi, tak? I ja to tak mm -hmm, traktuję, że tak, tak, wiesz, kupujesz grę, bo jedna, a cztery dostajesz mm -hmm. w gratisie wtedy, nie? I pod tym kątem patrzę, bo nie wierzę, że 200 gier, z których załóżmy, nie wiem... Trzech, czwartych nie ograłeś, powiedzmy, bo sam sugerowałeś, że większość jest nieograna. To, że te 150 gier kupiłeś świadomie za własne pieniądze, chcąc w nie zagrać i nie zagrałeś, nie? Ile wiesz, wiesz co, część Tylko, że... z nich, To musi być te przypadkowe takie gry. Wiesz co? Część jest ale to 200 Ale te 202 gry niech cię aż tak nie przerażają, dlatego że ja z Tima mam już X lat, nie? Prawie od samego początku istnienia więc to jest więc to tak powiedzmy że rocznie mi tam tygier przybywa no nie wiem ileś tam tak no, nie wiem, 30 powiedzmy tak ej panowie ale, ale my mnóstwo... to jesteśmy cieniasy sorry przepraszam że się tak wetnę ale my jesteśmy cieniasy pamiętam na grupie rozgrywki był temat kupki wstydu był temat kupki wstydu i ludzie PC-towcy, którzy y, lubią sobie pokupować gry, mieli 1400, 1500 ta, gier to, w kolekcji. Jasne. Tylko, że to jasne, tylko, tylko wiecie, bo ja, ja mam takiego jednego znajomego. No i to jest dopiero który, kubka wstydu. Ja mam tylko takiego jednego, czy to już jest kubka, tylko, wstydu, jest kubka czy wstydu, czy to jest po prostu Właśnie, kupowanie pan, dla kupowania? To jest czysto kupowanie dla kupowania. To jest, sobie ja mam takiego jednego znajomego, który kupuje gry, ale on ma ten czysty aspekt kolekcjonerski. On po prostu chce mieć jak najwięcej gier. Taką ma korbę. Ja sobie to sprawdzę w międzyczasie, jak my sobie rozmawiamy, ile on ma gier i za chwilę wam powiem, bo to tam nie, nie, nie, nie pamiętam, jak się to dokładnie sprawdza, ale to jest koleś, który, no, bo tam na tym jeszcze jest ten efekt taki e, jakiegoś jakiegoś to tam odznak, nie, takich pierdół. No i on tam ma chyba odznakę ze wszystkich moich znajomych największą. Tak, jest coś takiego, ale jakby to nie o tym chyba jest rozmowa, bo on nie kupuje tych gier z intencją, że on nie zagra, nie? A no dokładnie, a ja mnóstwo intencją, gier, że tak. No o to chodzi, nie? Kupowanie a, tak, gier ja, jest, ja, słuchajcie, żeby ja mam grę, w planach tak. skończyć Gearsy czwórkę i chcę zrobić Gearsy Judgment, których nie tknęłam w ogóle. Chcę skończyć Tormenta którego mhm. mam, ale wiem, że mi pochłonie ogrom czasu. Mam Outlasta pierwszego i drugiego, bo pierwszego też nie skończyłam. <śmiech> Przepraszam, um, coś mnie przeziębienie łapiło. On ma 5266 Słuchajcie. gier teraz. Pięć, powtarzam. No, no dokładnie, 5266. a ja mówię, że ja mam kupkę wstydu, tak? Wiecie, to no, jest ale tak, jakby z... kupować książki. Mam halo piątkę, do... której nie widziałam na oczy. To jest taka. nie. widziałam halo piątki, mam na półce. To jest, to jest mniej więcej taka analogia, nie? Kupujesz coś i od razu z intencją, że ci to nie interesuje. Bo to tak wygląda. Tak, no właśnie. Kupka wstydu myślę jest tym, że, że to są gry, w które faktycznie chcielibyśmy zagrać. A słuchajcie, a nie boicie Chyba, się nie? w ogóle czegoś takiego? A bo ja ostatnich. darmówek mam dużo, ale ja ich nie liczę w kupkę wstydu. No ja też nie, nie liczę, no tak ale, nie. ale posłuchajcie, no bo pomijając te gry tam z plusa, czy właśnie inne darmówki, yy, moja kupka wstydu mimo wszystko, znaczy w ogóle... Ja gry patrzę na te, które są na półce. Nie macie czegoś takiego, że się boicie, że was wyruchają na te wasze kubki wstydu. Ostatnio tam była jakaś afera bodajże chyba z cdppl-em, czy, czy, czy innym sklepem. Mhm. Nie wiem, bo tam w nich nie siedzę, że jakieś tam gry nie będą już dostępne. W kontekście tej biblioteki wirtualnej, że, że tam trzeba sobie zadbać o nie i je ściągnąć, zainstalować, bo, bo nie będzie można już ich pobrać. Tak przynajmniej wyczytałem. I mając te w bibliotece sobie, nie wiem, 200, 300, tysięcy gier yy, w wirtualnej bibliotece, no to istnieje takie duże ryzyko, że tu nagle pyk, ktoś ogłosi bankructwo, dziękuję, zrywamy się i ta cała jego kolekcja idzie w pizdu. I... Tylko, że to jest... Yy... R Rafale, czy to jest dla nas, czy dla osób, które faktycznie kolekcjonują tak gry? Znaczy nie, mi nie chodzi teraz o kolekcjonowanie, mi chodzi konkretnie o kwestie waszych kupek wstydu, bo ja, ci ja ci powiem się trzymam jakaś... płyt, nie? Ja się trzymam płyt, jeżeli mamy jakieś ja ich... gry o, a, wiesz, na, na dysku, yy, to w tym momencie z dużych gier, powiedzmy takich, yy, których jeszcze nie ograłem, no to jest właśnie ten niedokończony Assassin i, i niedokończony Dragon Sage. Nie? Yy, yy, I to sobie powiedzmy czeka. I Inaczej gier online nie kupuję, tak jak mówię, nie licząc z tych darmowych. Yy, u Wojtka to wygląda inaczej, bo, bo Wojtek na Steamie wiele gier kupił, a w nie nie zagrał. I, i co jeśli? Znaczy, ja powiem wam tak, nie ma takiej gry, na którą się jedynym Jedynym wyjątkiem jest ten Blacklist, którego po zakupie zapomniałem o nim i tyle. Ale prawie wszystkie gry, które kupiłem, bo chciałem je kupić, to po prostu od razu je odpalałem i przynajmniej trochę pograłem, więc to nie jest tak, że one tam leżą nieruszone. Natomiast, bo ty mówisz o CDPPL, faktycznie to jest trochę lipa i, i tam był problem, tam w ogóle jest taki problem z CDPR, że oni się tam nie, no tam, platforma dystrybucji w Polsce taka, taka poważna, nie, no, no, to nie wyszło. I problem jest z CDPR-em taki, że oni, znaczy ja tu widzę dwie możliwości, albo oni po prostu, bo to jest przecież też CD Projekt, więc albo przekierowują to na GOGA i uważają, że po prostu GOG będzie ich platformą dystrybucji, i to jest według mnie bardziej, bardzo prawdopodobne. A druga rzecz, a rzecz jest taka, bo CDPL nie miało tej swojej takiej platformy w tym znaczeniu, że instalujesz sobie jakąś aplikację i ta aplikacja ci to wszystko ogarnia, tak jak Steam, Origin, Uplay e, czy GOG. E, nie ma, nie, nie, było czegoś takiego, po prostu to była strona internetowa a na tej stronie internetowej mogli sobie pobrać tą grę. Szczerze to jest trochę archaiczne rozwiązanie, bo nawet takie durne jakieś tam gry yy, nawet Blizzard ma swoją, on ma tam pięć gier, a ma, no tak oczywiście sarkastycznie mówiąc, a ma od razu swoją taką platformę, nie? Takiego launchera. Nie, no Czego, dobra, ale wiesz, ale tu nie chodziło nie. o inną kwestię. Chodzi raczej o jakąś kwestię tego, że ta cała twoja kubka wstydu, którą wiesz, cały czas patrzysz na nią przez pryzmat, ale kiedyś w to sobie może zagram jednak. Przyjdzie ten dzień, będą, nie wiem, sobota po świętach, będę miał kaca, a odpalę sobie jakąś jedną z tych starych gierek i sobie ją ściągnę. Teraz to... ty wiesz, że to możesz zrobić, nie? Ale wiesz, to jest tak. wszystko cyfrowe. Cholera wie, czy jakiś cyberatak, czy kurde ale inne to... EMP, nie, nie zapierdoli nie. serwerów, i wiesz, i... I nie będzie Jasne, tego. I jasne, ale nic nie jest wieczne. I niestety płytki CD też nie są wieczne. Kasety komodory już dawno zwietrzały. Kiedyś się kupowało dyskietki też nie były wieczne. To nie jest tak, że coś się znam na zawsze, nawet jeżeli tak wygląda, nie? I teraz to, to, dlaczego platforma dystrybucji według mnie w dalszym ciągu ma większy sens? No dlatego, taka tak jak na przykład Steam, dlatego, że generalnie cała branża wokół tego się kręci i każdy twórca wie, jak to mniej więcej wygląda. I jeżeli Steam by teraz padł, oczywiście, że on może paść w każdej chwili, może tak być i będzie wielka lipa, natomiast wtedy prawdopodobnie wię, większość tych... Mm, firm większych, mówię o większych firmach, nie mówię tam o jakimś szrocie, nie? Ale tych poważniejszych tytułów, które masz, te producenci zadbają o to, żeby i wydawcy zadbają o to, żebyś miał możliwość jakoś do niej dotrzeć. Bo już były takie przypadki, teraz nie pamiętam, ale wiem, że gdzieś to na przykład upadało, chyba Twitch Q miał taką sytuację, a jednak mimo wszystko te gry były dalej dostępne, gdzieś tam można było je dalej pobrać, one nawet były... Upublicznione wystarczyło podać klucz albo wysłać zdjęcie, albo cokolwiek miałeś w twoją kopię, nie? To tak jest, no, to, musimy się z tym pogodzić. No, może, może dupnąć z tym, na przykład, i będzie lipa, ale no, nic nie jest wieczne, mogą, mogą się ludzie załamać, A taki koleś, co to ma pięć tysięcy gier, to może zapłakać, a my po prostu się srogo wkurzymy, ale pewnie część gier i tak dostaniemy, i tak je odzyskamy. Nie. Dobra, więc jak słyszycie, temat jest dosyć otwarty. Myślę, że na razie zakończymy go, bo i tak musimy zakończyć odcinek, ale za dwa tego nie będziemy go kontynuować, bo nie powiedzieliśmy jeszcze wszystko. Przede wszystkim chciałem was, wam się spytać, co zrobić, żeby nie mieć tej kubki i to też jest rozmowa na dłuższy temat, a musimy już kończyć ten odcinek, więc... E, drodzy słuchacze, tak, za Tak, dalszy tygodnie... nastąpi. Tak, będziemy kontynuować ten temat na pewno za dwa tygodnie. Odkładamy tym... temat na kubkę wstydu. E, tak, dokładnie. Tak. <grym> R R R R Rafał musi mówić mniej w Hyde Parku. Wydaje mi się, że Rafał, że trochę go powycinam, żebym się zmieścił. E, tak, czy jak słuchajcie, drodzy słuchacze, 85 odcinek podcastu Bezimienny właśnie dobiega końca. E, jak widzieliście, udało nam się skończyć w pełnym składzie. E, tak. Wchodźcie oczywiście na Facebooka, na Bezimienny.pl, słuchajcie, Radia Black Widow jest świetne. Na rozgrywce już nie wrzucamy od, od, od odcinków. Rafał, możesz zakończyć współpracę. Coś jeszcze chcę powiedzieć? Że na saveproject.pl do Wojtka też wchodźcie. Są tam dużo, jest tam dużo fajnych, ciekawych rzeczy. No i standardowo, słuchajcie, ja to prowadziłem, czyli Christian Kemder ze mną w studiu była również. Kali Murawska? Dobranoc. Był z nami Rafał Radomieski. Dzięki, pozdrawiam. Był mocno spóźniony Wojtek Kocjan. Kłaniał się. Tak, a my za dwa tygodnie będziemy kontynuować ten, jak słyszycie, dosyć burzliwy temat. Więc trzymajcie się, drodzy słuchacze. Dobrej nocy. Cześć.